Pozycja kadr Dzisiaj odcinek 61. Naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. Przed nami, znaczy my nagrywamy przed, ale dla większości z Was to już jest za Wami, czyli Komiksowa Warszawa slash łamane przez Pyrkon. Mamy niedzielę, znaczy wy macie niedzielę, albo... U nas jest zawsze czwartek. Tak, u nas jest zawsze czwartek ostatnio, więc jesteśmy jeszcze przed wyjazdem na festiwale, znaczy ja przed wyjazdem na festiwal, Andrzej przed wyjazdem do roboty, mm. a i dlatego jeszcze zapowiedzi, o których chcemy powiedzieć, są przed premierą, prawda, bo chodzi o. nam konkretnie o wydawnictwo Timo w tym, w tym konkretnym momencie, które zapowiedziało sześć komiksów, które przywiezie na komiksową Warszawę i o każdym z tych tytułów chcielibyśmy szybciutko coś powiedzieć. Jest tutaj sześć tytułów jak wspomniałem i zakładam że dla ciebie tym zdecydowanie najciekawszym jest S. Znaczy S jest czymś na co bardzo czekam dlatego że jakby autor bardzo przypadł mi do gustu swoją poprzednią polską publikacją jest to GP. Gipi? Mieliśmy to ustalić. Nie ustaliliśmy. Nie, jak nie ustaliliśmy, jak się włoski twórca nazywa, naprawdę. Ziemia Swoich Synów bardzo, bardzo przypadła mi do gustu. Uważam ją za jeden z najlepszych komiksów z zeszłego roku, o czym zresztą w kadrowym podsumowaniu było wspomniane. Natomiast S. No. W sumie nawet nie musiałem czytać, o czym jest. Po prostu byłem zainteresowany, bo autor sposobem opowiadania, który robił bardzo, bardzo mnie zainteresował. Natomiast ten komiks będzie kolorowy w przeciwieństwie do ziemi swoich synów. Aha. No ja też jestem jak najbardziej zainteresowany, S, ale dla mnie są dwa tytuły, nawet trzy tytuły, które zapowiadają się równie ciekawie, jeśli nie nawet odrobinkę bardziej. I to jest Lżejsza od swojego cienia, Katie Green. Jest to Eden Tomasza Woroniaka oraz beneficją Michała Kalickiego oraz Krzysztofa Gawronkiewicza. Tutaj każdy z tych tytułów w opisie mnie czymś do siebie przekonał. Mhm. Lżejsza od swojego cienia to w ogóle kolejna, kolejny wielki klocek będzie dosłownie, bo tutaj mamy 512 stron i to będzie wow. No ostatnio mamy strasznie dużo takich obszerniejszych komiksów, zresztą dzisiaj jeszcze o jednym będzie, będzie mowa. Więc e, każdym, z, e, każdym z tych trzech tytułów jestem na swój sposób z jakiegoś powodu zainteresowany. No ale reszta, ty, reszta tego pakietu też się zapowiada ciekawie. Mamy w końcu, znaczy w końcu mamy e, finał e, Ireny, bo będzie to trzeci tom. No a cała seria była bardzo, bardzo dobrze zrobiona, więc trzeci tom mam nadzieję, że mm, sprosta trudniej sztuce zamykania historii. Więc to też na pewno do sprawdzenia. I jeszcze jest Futura Nostalgia, część pierwsza, Tonego Sandowala, który pra, też oczywiście. Mieszkańca Warszawy, praktycznie już. <laughs> już praktycznie, tak? Który nie wie, jak się wychodzi ze strefy autografów, o czym się Krzysiek przekonał. No tam, takie tam przypadki złodzi. Generalnie ten pakiet jest bardzo mocny przynajmniej zapowiada się jako bardzo mocny i myślę że po część z tych tytułów na pewno sięgniemy to jeszcze w przypadku beneficjo chciałbym zwrócić uwagę na bardzo fajną okładkę która, która no mega mi się podoba pomimo, Świetna, to, jest zdecydowanie. pomimo tego że mało na niej jest ale ale to co jest, wygląda rewelacyjnie no i cóż no i wypatrujemy już momentów, w którym położymy łapy na przynajmniej części z tych komiksów Natomiast to są, to są takie zapowiedzi. Mhm. Natomiast też fajnie no że z sześciu zapowiedzianych tytułów dwa są polskie. Tak tak i to są też bardzo fajne. No i kolejny raz dostajemy też to te właśnie. Oczywiście nie można mówić że skoro komiks jest gruby że to jest od automatycznie dobry ale też bardzo mi się podoba to że te polskie komiksy jeden ma 230 stron drugi ma 130 stron nie jakieś tam e, zeszyciki. Tylko od razu jest też kawałek tego, kawałek lektury. Natomiast to są takie zapowiedzi na maj, o których chcieliśmy szybko wspomnieć. Natomiast są też zapowiedzi innych wydawców na kolejne miesiące, na drugie, drugie połowy bieżącego roku. I tutaj ujawnili, ujawniły swoje plany Mucha, Nonstop Comics, Egmont. I tak teraz na szybko chcielibyśmy o nich powiedzieć. Myślę, że zaczniemy od wydawnictwa Mucha Comics co ty na to może być może być. Czemu nie? Katalog z zapowiedziami został już ujawniony parę dni temu. No i oprócz tytułów które, których wydanie już zostało wcześniej zasygnalizowane w jakimś stopniu typu moonshine typu The empty man czy czy inne inne tytuły pojawiło się też parę świeżych zapowiedzi. Wśród nich jest Astonishing X-Men, y, Johna Casadeja i Josa Wedona, które Mucha już kiedyś wydała, ale teraz zostanie to wznowione w większym formacie i w, w stylu ostatnio coraz bardziej popularnym w naszym kraju, czyli dwa tomy w jednym tomie. Mhm, Pamiętasz, jak to, jak to się zmieniło, że kiedyś był, były, był jeden tom w dwóch tomach, a teraz są dwa tomy w jednym tomie. <grym> jak to się zmienia? Więc y, tutaj to, to wznowienie można powiedzieć, że to będzie już trzecia edycja tego komiksu w Polsce, ponieważ dwa pierwsze tomy z tego tomowego ranu się ukazały także w wielkiej kolekcji komiksów Marvela. Oczywiście po co wydać całość nie? W, tej, w tejże kolekcji, więc e, norma. To jest coś, co mnie bardzo zniechęcało do niej, wiesz? Tak i w moim przypadku również. A Z nowych takich zapowiedzi jest nowa e, seria Jessica Jones. Mhm. która ukazy, ukazuje się, ukazywała się jeszcze do niedawna w Marvelu, jest <coughs> Reborn, czyli kolejny tytuł Marka Millara, ale z rysunkami Grega Capullo, więc Greg Capullo mógłby rysować nawet jakieś jakiś główne dla Zeneskopu i tak bym zainteresowany. A powiedz bo... mi tylko, bo mhm. jest zapowiedziany 8, 9 i 10 Tomczu. To mhm. Znaczy no, na chwilę obecną 9 i 10 Tomczu, to jest już koniec? Nie, nie, nie, tego jest 12. 12 jest, dobra. Ale, Ale są raz. też bękarty z południa i Hrabstwo Haru, czyli, no i Descender oczywiście, czyli najfajniejsza serie, moim zdaniem. Tak, i oprócz Reborn, które w chwili obecnej w tym katalogu nazywa się Reborn, a nie Odrodzenie, co w sumie jest całkowicie logiczne, bo mamy już dwa odrodzenia, można powiedzieć, na naszym rynku, więc po, po co wrzucać kolejne. I jeszcze pojawiła się tutaj zapowiedź, The Fade Out bardzo się cieszę. Znaczy się wiem The Fade Out już było wcześniej zapowiadane. No ale już data premiery ustawiona na czerwiec. Mam nadzieję że tym razem się uda. No i jedynym takim nowym tytułem z wydawnictwa Image które pojawiło się w katalogu jest Black Magic. Przyznam się szczerze nie jestem zachwycony jakoś szczególnie tą zapowiedzią bo pomimo tego że Grek Ruka i jest to jeden z moich ulubionych twórców to jednak zbieram, zbierałem dotychczas tę serię w zeszytach i ona mnie jakoś nie porwała, był, był to fajny solidny komiks, ale po tym scenarzyście spodziewałem się czegoś więcej generalnie całość tego katalogu to jest kilkanaście komiksów trzymamy kciuki za to, żeby tym razem udało się wszystkie te terminy dotrzymać, bo jak wiemy w pierwszej połowie roku było z tym no dotychczas przynajmniej jest z tym dość różnie. Katalog Muchy ma jak zwykle grafikę w wykonaniu Marcina Rustyckiego. Bardzo fajną Myślę, że na komiksowej Warszawie i na kolejnych imprezach będzie dostępny w formie papierowej, więc można, możecie bez problemu zajrzeć do środka. Jest także dostępny online, więc nic tylko sprawdzać. Jest tutaj sporo dobrych rzeczy, w tym także kilka zaskakujących, tak jak ta yy, tak jak wampiry, tak jak twierdzi Pereira. Cały czas, cały czas troszeczkę mylę ten tytuł, jak tak mówię, bez, bez wspomagania, które, czyli dwa tytuły europejskie. Nowość w, w ofercie Muchy, oba będą dostępne w Warszawie. Więc generalnie jest tutaj dużo fajnych zapowiedzi. Dużo fajnych zapowiedzi też rzuciło wydawnictwo Non Stop Comics, które jak dotąd ogłosiło je tylko na swoim Instagramie. I tutaj takie, taka ciekawostka, zauważyłeś gdziekolwiek, jakikolwiek news dotyczący tych zapowiedzi oprócz Instagrama? Wiesz, że tak słabo też śledzę niektóre aha, portale, aha, więc tak. mogłem nie zauważyć też z tego powodu. Natomiast <grym> widziałem, no, mam ich Instagrama i, no, i tam to widziałem. No tak, ja właśnie tak przyuważyłem, że te zapowiedzi, które pojawiały się na Instagramie przez cały zeszły tydzień, Ponieważ była jedna zapowiedź dziennie, zapowiedzi było łącznie 7. No nigdzie jak dotąd, przynajmniej w momencie, w którym nagrywamy ten odcinek nie zostały zebrane w, w jakąś jakąś. Oj nie no wyłącz proszę, drugi telefon. Nie wyłączyłeś dźwięku, ty świnio. Dobrze, więc ja tutaj będę kontynuował. Jak dotąd mamy te zapowiedzi tylko zebrane na Instagramie, jak już wspomniałem. No i pierwsza z nich. Bardzo mnie ucieszyła jest to e, kolejna rzecz z wydawnictwa Image Comics. Seria którą oczywiście zbieram bo w oryginałach bo jak żeby inaczej wydawcy o, ostatnio się bardzo mocno uparli na to żeby wyeliminować wszystkie kupowane przeze mnie rzeczy w oryginałach już porozmawiane. Tak Dobrze, no Firmowy jest... trzeba odbierać. Okay. Więc, więc pierwsza z tych rzeczy zapowiedzianych to jest Royal City Jeff Alemira. I Jeff Lemire my, zawsze spoko. Tak, my, myślę, że obaj się cieszymy z tego, jak najbardziej nie wiem, czytałeś to w, w oryginale? Nie. A, no to bardzo fajna rzecz, polecam. Ja czytałem pierwszy zeszyt i był fajny. Jeszcze jedną rzeczą z imidżu, która została zapowiedziana jest I Hate Fairyland i tutaj olbrzymie wyzwanie przed tłumaczem. Gigant bo za każdym razem jak wspominamy tą serię, zastanawiamy się jak można by przetłumaczyć te wszystkie Mother Fluffin. Muffin, Fluffin, Fluffy, i. No, to, co brzmi cudownie, po, po angielsku, zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie w języku polskim. Oprócz tego mamy. O, co to jest Giants Giants to jest seria o wielkich potworach, o której tak naprawdę na dobrą sprawę jak dotąd nie wiem nic więcej. Oprócz tego, że wydaje to zdaje się Dark Horse Comics. Ale kole, kolejne... no, są potwory. Tak, są gigantyczne potwory w stylu godzili, więc, więc spoko. Co my tutaj mamy? Jeszcze jest to the end of the fucking world. Tak, chciałem to zostawić na sam koniec, bo to, mi się, bo to mi się wydaje taką najciekawszą zdecydowanie zapowiedzią z tych wszystkich, z tych wszystkich tytułów, ale the end of the fucking world no. E, czekam, czekam bardzo, bo wydaje się, że to, to będzie naprawdę bardzo duży i bardzo fajny komiks. no Myślę, że też będzie. Mm... Miał trochę ułatwione przebicie się po tym, jak serial wyszedł na podstawie. A dużo osób nie wiedziało, że jest na podstawie komiksu, nie? No. Z wyjątkiem tam napisu na początku, że bejdą te no, Ale kto, to, to... kto tam na to zwraca uwagę? Kolejna rzecz to jest Mord Cinder. To, mhm. to jest rzecz, która jest mi kompletnie nieznana. Z tej krótkiej zapowiedzi wynika tylko, że jest to jakiś już nieco bardziej klasyczny komiks, ale niestety nie wiem na, na ten temat nic więcej, więc tutaj nie będę się jakoś szczególnie mocno kusiło o to, czy czekam, czy nie czekam. Po prostu najpierw o. poczekam na więcej informacji na temat tego komiksu. Kolejna rzecz to jest um, Ghost Money. Też, też zdaje się z Dark Horse, ale mogę coś mylić. Niestety tutaj kompletnie, kompletnie nie, nie kojarzę tego tytułu. I taka zapowiedź, która też zwróciła moją uwagę. To jest Grasslands z wydawnictwa Boom Studios. I to jest... Y Rzecz która jest nominowana do Eisnera w tym roku jako najlepsza nowa seria scenarzystą jest Matt Kind czyli facet który tworzył w Dark Horse bardzo pokręconą serię Mind MGMT która była wow naprawdę naprawdę kozacka no i jak dotąd z tymi z twórczością tego scenarzysty gdy tylko się stykałem, to, to mogę powiedzieć, że sa, same naprawdę sa, w samych e, pozytywnych słowach mogę się wypowiadać? Wiem, że wiedziałem, że znam to nazwisko. Mhm. E, Divinity III Stalin Vers e, w Wariancie. Jak okay. przyniesie, przyniesie wszystkich do komunistycznego świata. Bardzo fajna seria. On, on to pisał, tak? Tak. OK, no to czyli, czyli Ty też, jak rozumiem, masz dobre, dobre wspomnienia z, z twórczością tego tegoż człowieka. No i zobaczymy, czy to Grasslands jest faktycznie tak dobre, jak mówią. No ale wydaje mi się, że skoro jest nominowane do Eisnera, to jakiś tam poziom to prezentuje. No, więc... z, za coś jednak się dostaje. Do, o, o Eisnerach za chwilę sobie jeszcze trochę porozmawiamy. A, więc. Mm. My, tak. Myślę, że warto. On też coś łap, maczał łapy przy Sweet Toothie, przy czymś. Aha. A to nawet nie, to nawet nie wiedziałem. No więc to są takie zapowiedzi wydawnictwa nonstop Comics, które zostały ujawnione z tego co mi wiadomo na komiksowej Warszawie oraz na Perkonie, ponieważ to wydawnictwo będzie w obu tych miejscach obecne pojawią się pojawi się też jakiś papierowy katalog który ujawni więcej tych tych planów na drugą połowę roku na chwilę obecną wiemy tylko że lipiec sierpień to będzie okres przerwy i od września wydawnictwo wraca z publikacją kolejnych swoich tytułów więc Całkiem fajny i sensowny sensowny tryb wydawniczy, przynajmniej tak mi się wydaje, że w te wakacje jeszcze nie, nie rypią po kieszeni, tak jak co, niektóry, co niektórzy wy wydawcy, jak na przykład Egmont. Mhm. Egmont, który ujawnił... Już Znaczy, no tak. znaczy ujawnił. No, w chwili gdy <grym> nagrywamy te, ten odcinek to raczej można tutaj mówić o... Że, znaleźli, że można znaleźć już w internecie. Dokładnie. Katalog na drugą połowę roku i, i mm, jedna ze stron internetowych już podsumowała te wszystkie zapowiedzi. Poukładała to miesiącami i wygląda to tak, że każdego miesiąca będzie jakaś kosmicznie duża ilość komiksów. No i, i co tu dużo mówić. Oprócz tego, co już wiedzieliśmy, czyli że pojawi się ten łasów, czyli sweetów, że pojawi się masa innych tytułów, doszły oczywiście kolejne zapowiedzi. Ja, jak zwykle, nie mogę inaczej powiedzieć, jaram się niesamowicie tym, że wydawnictwo Egmont wchodzi ponownie w wydawnictwo Imic, czyli zapowiedzieli niezwycięż... Invincible, bo tytuł nie został przetłumaczony w katalogu na, na język polski. Może to w sumie... Może to w sumie nie głupi ruch, bo, bo był film niezwyciężony całkiem niedawno w kinach, który opowie, w którym grał Jack Gyllenhaal i nie był totalnie związany z tematem, więc mo może, żeby uniknąć jakichś skojarzeń. I, i, I też będzie Palcojad, czyli Nail Bitter. z, wyda z wydawnictwa czy Ja się bardzo cieszę z obydwóch ty tych tytułów, ale to nie są jedyne zapowiedzi nowych rzeczy. Mm -hmm. Widzieliśmy um, na przykład zapowiedź Batmana, który ukaże się w DC Deluxe i to będzie Batman, Briana, Azarello i Eduardo Liso, takie zbiorcze wydanie, tam na pewno będzie Broken City rozbite miasto, na pewno będzie ta miniseria flashpointowa, która była była, super. była kozak. No. No. E... Najlepsza chyba miniseria flashpointu, tak naprawdę. A było ich, było ich dużo, prawda? Tak i nie wszystkie złe, co było najciekawsze. Mhm. Na no, tych tutaj tytułów w zapowiedziach jest, jest całkiem sporo. Nie, nie wszystkie jeszcze do końca wiemy, co, co to w zasadzie jest. Na przykład pojawia się w zapowiedzi na wrzesień, pierwszy Tom Garfielda. Tak, to jest najważniejsza zapowiedź. Tak, jako że nie mamy nie mieliśmy do czynienia z tym katalogiem w rękach, my to je, jeszcze w... Ale mieliśmy do czynienia z Garfieldem. Na tak, szczęście. Tak, tak, je, jeszcze, jeszcze w tym momencie nie wiemy, czy to będzie jakieś znowienie w tomikach, nie wiem, czy to będą jakieś. Omnibusy, czy, czy, czy o, o co tutaj może, może chodzić? Może byłoby tak, jak pamiętasz, jak nasza księgarnia wydawała fistaszki w takich ładnych kolekcjach? Mhm. O, to może by było. coś takiego, to byłoby fajne. To by było całkiem spoko. No. Z Marvela jest zapowiedź jednego tytułu, który, która jest nawet interesująca. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo to jest Runaways, tom pierwszy. Tylko pytanie, czy to Czy jest... będą mieli serial? Y, mają. A. Mają, już pierwszy sezon był. Nie, nie oglądałem, więc tam nie, nie powiem ci, jak to wyglądało. E, tylko, że nie wiem, z tej zapowiedzi nie wynika czy to jest Runaways z Marvel Now, te, ta aktualniejsza seria czy to jest ta pierwsza seria Briana Vona. Trzymam kciuki za to, żeby to była ta pierwsza seria. E, pojawi się spin-off Czarnego Młota, czyli Sherlock Frankenstein Legion Zła. E, pojawi się cała masa innych tytułów, których tutaj no, wymieniać po prostu strasznie dużo czasu by, by to zajęło więc może nie będziemy jakoś szczególnie mocno w to wchodzić ale e, nie będzie nic nowego z DC Odrodzenie będą tylko kontynuowane te serie które jak dotąd się ukazywały e, BPPO oraz Hellboy do końca roku dojdą do piątych tomów co nas bardzo cieszy prawda e, pojawi się pojawią się kolejne Lucky luki. pojawią się ko kolejne mm, kolejne smerfy. Zapowiedź, która dla mnie jest bardzo ważna, mhm. to jest to, że właściwie zapowiedź poznaliśmy dwie daty rzeczy, które były wiadome, że wyjdą. Mhm. I jedna to jest sierpniowa premiera Konana, Rodziny Legendy. Mhm. I coś, co mnie bardzo cieszy, wrześniowa premiera trzeciego tomu Bradla. O, o faktycznie jest, jest tutaj we wrześniu zaraz nad Garfieldem wypiszę. Dokładnie. Mnie, mnie jeszcze też cieszy pojawienie się nieskończonego kryzysu, czyli Infinity Crisis z wydawnictwa DC. No ale to jest taka. Ta, ta. Zobaczymy, jak, jak szersze to, grono odbiorców odbierze bicie w ścianę. Jak to przetłumaczą przede wszystkim, to też jest zawsze wielka obawa. No więc tych tytułów jest strasznie dużo. I tak jak już wspomnieliśmy, w chwili, w którym Podcast ten zostanie już wrzucony na, na YouTube i inne, y, inne nośniki. No i we wrześniu też będzie Maja i zaury. Szkolna pułapka też fajnie. Mhm. W, każdym w każdym razie w momencie w którym po ten podcast już się pojawi w eterze to te ten katalog już zapewne będzie dostępny w całej okazałości. Więc zaglądajcie jest, jest dużo tych zapowiedzi. Będzie, jest na co czekać jest na co odkładać pi pieniądzów dużo będzie potrzebne. No a skoro już, jesteśmy, skoro już wspomnieliśmy by kilkukrotnie o nominacjach do nagrody Eisnerów, to może nadrobimy tą, tą stratę z ubiegłych odcinków, ponieważ nie wspomnieliśmy dotychczas o, o zapowiedziach, a one już od jakiegoś czasu są, są dostępne. I może... Prze... Może najpierw powiemy tylko tak ogólnie. Mhm. Wiesz, co mi się bardzo spodobało w, w tych zapowiedziach? że Przepraszam, nie w zapowiedziach, tylko w ogłoszeniu nominowanych do nagród Einsnera. Że nie ma piąty rok z rzędu tego samego co było? Tak, że DC i Marvel w końcu dostali po dupie i w kategoriach, które są, powiedzmy ciekawe, tak jak w short story. Zobacz jakie masz wydawnictwa w short story, masz Comic Mix, masz Kaboom masz tam z Columbia Magazine jeden z Hazel New co Hazel New, New, New Levant i, i bedside press no, jak masz nawet e, po... znam jedno z tych wydawnic więc chyba jest dobrze a jak masz e, best single Issue One Shot to z dużych wy... znaczy ze znanych wydawnic takich które się tam przebiły jest tylko Dark Horse masz znowu shortboxa Housea, Sun Comics i znowu shortboxa ja nawet nie byłem świadom tego, że takie wydawnictwo jak Shortbox nie Bo jadę. Shortbox wydaje z inne. Aha. Praktycznie. Aha, no to... Wczoraj sprawdzałem ich stronę, to sobie mogę kozaczyć, że to, o, to oczywiście, że wiedziałem, co to jest Shortbox. Okej, okay, okej. Okay. Cieszę się, że się przyznajesz natomiast jeżeli chodzi o całość tych nominacji to właśnie może w przeciwieństwie do tego co zrobiliśmy rok temu nie będziemy tutaj tu z każdą każdą kategorię stosowną, zwłaszcza, że nie wiem czy pamiętasz, rok temu przy każdej kategorii mniej więcej pojawiało się to samo zdanie, mianowicie połowy z tych rzeczy nie znam, <śmiech> więc tym razem sobie ograniczymy się tylko do tych takich w cudzysłowie najważniejszych serii i Chciałbym, przynajmniej ja chciałbym wspomnieć o serii, o nominacjach do najlepszej kontynuowanej serii, nowej serii, limitowanej serii scenarzysta, rysownik i, i te, tego typu rzeczy, żebyśmy tam nie, nie, nie, nie rozwodnili tego wątku jakoś szczególnie mocno. Więc przy. Jeśli się zgadasz, oczywiście. Ja, spokojnie. Więc co, najlepsza seria kontynuowana i to, co mnie mega ucieszyło w tej kategorii, to jest znaczy ucieszyło. Mm, na gro że są dwa imidze. Znaczy nie, nie, nie, nie chodzi o to, że są dwa, i dwa imidze, bo akurat nie, nie, ani jeden, ani drugi tytuł nie jest moim faworytem w tej kategorii. Chodzi mi o to, że całość tych nominacji zdziwiła i ucieszyła mnie tym, że właśnie o nie ma tego... Piąty, piąty czy szósty rok z rzędu tego samego, czyli najlepsza seria kontynuowana. Brian, won, Brian, won, Brian, won. Najlepszy Brian. Najlepszy scenarzysta, Brian, Image, Image, Image, że, że zmieniła się Warta. To, to się co jakiś czas zdarza, ale zmieniła się mocno, bo, bo wielu twórców, których, o których można by pomyśleć, że mają jak w banku nominację, no tutaj ich po prostu nie ma. Więc będzie coś... jest jedna osoba w, w do, do, powiedz tylko o tej serii kontynuowanej. Mm. Najlepsza seria kontynuowana. To jest ciekawostka bo cztery z tych pięciu serii są obecne na rynku Polski. To jest Czarny Młot, to jest Giant Days, to jest Hawkeye ale nie ten wydawany przez Egmont, tylko ta nowsza norsza, nowsza nowsza nowsza seria. Z Marvela jest Monstressa, jest The Wicked and the Divine. Ja trzymam kciuki za Black Black Hammer! Za uh, Giant Days. Black Hammer! Giant <grym> <Zion> Days! <grym> więc ja, ja trzymam za Giant Days kciuki, i, mm, ale wydaje mi się, że też na przykład Monstressa z takim tytułem idealnie skrojonym po Eisnera, więc się wcale nie zdziwię jak wygra. Nie mówiłeś tego rok temu? No, mogłem tak mówić. Mogłeś tak mówić. No, Natomiast na... je, je, to co taka seria, którą zauważyłem, bo na przykład DC to prawie nie ma w nominacjach w tym roku. Natomiast jeśli Oi, jest, oj, oj. to ja ci powiem, że bardzo mocno się właśnie zdziwiłem tym, tym, tym jak dużo DC jest w porównaniu tak? do roku ubiegłego. Mo, może nie porównuję tego do roku ubiegłego, ale cieszy mnie liczba nominacji, z ost, znaczy krążących wokół Mister Miraku, mhm. bo seria jest naprawdę godna uwagi. Tak i właśnie w, w najlepszej serii limitowanej. Mhm. Mamy wyróżnione Black Panther The World of Wakanda. Nie znam nie czytałem extremity i to jest dla mnie zaskoczenie bo wcale mi się ten komiks jakoś szczególnie mocno nie podobał. Zaskoczenie ale już bardziej spodziewane czyli z Którzy Lizzie. też mają inną nominację w najlepszej publikacji humorystycznej. Tak tak i Flintstonowie akurat trochę tego się spodziewałem bo to jak mocno Chwalony był ten komiks jak się ukazywał, to było podejrzane. Podejrzane. Bo ta, tak naprawdę z tej linii um, odświeżonej Hanny Barbery można powiedzieć, że dwa komiksy się przebiły, nie? W hmm. i to, jaki szał zrobił. Scooby Apokalips. Nie, a, to, to jest szajs. E... <grym> Ale wciąż się ukazuje. Snuggle Pass? Aha, tak, tak, tak to też. To Ale też, to, to myślę, że... ktoś pisał preza. To myślę, że w przyszłym roku się może okazać jakimś e, czarnym koniem nominowanym. E, Mister Miracle wspomniany oraz X-Men Grand Design, którym się wszyscy jarają, a ja nie do końca wiem dlaczego. Ja nie czytam. No więc z tych e, pięciu serii czytałem powiedzmy, że 3,5, i więc, więc się tak tro troszeczkę powymądrzam i e, moim faworytem w tej kategorii jest Mr Miracle. Bo Wow, bo to jest naprawdę wow. Jak, jak na DC to jest podwójne wow, więc, więc jestem, jestem jak najbardziej za tym. Najlepsza nowa seria. Black Bolt z Marvela, Grass Kings, o który, który zapowiedział właśnie nonstop Comics i trzy rzeczy z Image'u, Maestros, Redlands oraz Royal City i jak dla mnie strasznie słaba kategoria. Chociaż znam tylko 3,5 ponownie komiksu z tej serii, z tej kategorii, to... No Redlands mi się nie podobał, Maestros też mi się nie podobał. Ale wiesz, jak jest z nową serią? mogło być tak, że coś wypuściło jeden zeszyt rok wcześniej i już się nie mogło pewnie załapać na, na to, nie? Mogło tak być. W każdym razie z tych rzeczy, które są nominowane, no Black, Polta, Black Bolta siłą, tak, że, siłą rzeczy nie znam. Grass Kings, no zainteresowałem się tym komiksem w momencie ogłoszenia nominacji, yy, wróć, nie nominacji, tylko zapowiedzi przez Non Stop Comics i Sprawdziłem sobie pierwszy zeszyt, wygląda fajnie. Natomiast y, rzeczy z Imidżu no, Royal City jak najbardziej mi się podoba, ale zarówno Maestros, jak i Redlands jakoś. Pff, więc tak, e, jakoś mnie to nie, nie przekonuje. Mhm. Więc tutaj, tutaj akurat jeśli chodzi o tą kategorię, to jakoś szczególnie mocną faworyta nie mam. Przejdźmy do najlepszego scenarzysty. Nie. Nie? Nie, bo jeszcze, bo, bo ja tu mam po drodze parę, o których chciałem tylko na szybko wspomnieć. Dobrze. Chodzi mi o to, że w, nominowany w najlepszej kategorii, e, bo haha, nominowany w kategorii najlepsza publikacja dla dzieci e, w wieku 9-12 jest The T Dragon Society Katie O'Neill, wydawane przez oni. I ten komiks jest też nominowany do najlepszego webkomiksu. Więc zamieścimy tam link, możecie sobie się z nim zapoznać, bo naprawdę warto, komiks jest przepięknie rysowany. Nie znam reszty z tej kategorii, żeby tu się wypowiadać, ale chciałem zwrócić uwagę na to, że możecie chociaż spróbować zobaczyć tego um, T-Dragon Society, żeby... No, że... Jezu, Możecie za darmo w internecie to mhm. I legalnie, a nie tak, że za darmo w internecie, niekoniecznie legalnie, więc warto jest to sprawdzić. Chciałem tylko Best jeszcze Humor Publication mm -hmm. ponieważ tu, tu Rock, są Rock Candy Mountain tam jest. Tak jest tam Rock Candy Mountain co jest bardzo fajne. Jest Wallace the Brave o którym nic nie wiem ale pewnie będę musiał to sprawdzić. Są Flintstonowie Crossover pomiędzy Batmanem i Elmerem Fadem który też pisał Tom King. Tom King to w ogóle bardzo dużo tych Heinsnerów ma nominacji w tym roku. nie? Mm -hmm. I jest jeszcze Baking with Kafka które widziałem na planszach przykładowych i będzie zamawiane. Okay. Bo wygląda przez zabawnie. E, I jeszcze Best Graphic Album New, tu też chciałem wspomnieć, bo będzie na pewno recenzja u nas. E, My Favorite Thing is Monsters Emil Ferris, wydane przez Fanta Graphics, które też jest nominowane w kategorii, zaraz powiem, żeby nie po e, mylić, e, Best Publication Design oraz e, Best. tak Tak, i Best Coloring. I naprawdę jest tak zrobione. Wygląda jak taki mm, skoroszyt, z tą taką. E, Jezu, jak to się nazywa? Śrubą? W, wiesz o co chodzi? Jak masz takie łączone, perforowane. Tak, tak, ja, ja, ja. zapomniałem, jak to się nazywa. Ale przypał. Dobra. E, tak czy siak wy, wygląda, wygląda naprawdę przepięknie. Dobrze, no więc przejdźmy. Możemy do, przejść do no, tych twórców. Najlepszy scenarzysta i tutaj znowu jest Tom King, jest y, Matt Kind, jest Jeff Lemire, jest Marjorie Liu oraz Mark Russell, czyli ci twórcy serii, o których wspomnieliśmy wcześniej. I tutaj... Mm, to co właśnie jest dla mnie spoko w tym roku to jest to że nie, nie ma właśnie znowu Jasona Arona nie ma Briana Wona nie ma tych, tych wszystkich o, osób które tutaj rokrocznie się pojawiały jest praktycznie wymieniona w 100% ekipa e w stosunku do, ze do zeszłego roku jak najbardziej jak najbardziej fajnie. Best Writer Artist i tutaj jest na przykład między innymi właśnie Emil Ferris czyli twórca My Favorite Thing is Monsters. Więc, A, e czyli jeszcze jedno. Tak, i tutaj no, właśnie. Ale to, to jest naprawdę przepięknie zrobiony komiks. Mhm. No, wygląd, wygląda ładnie. Ale też, tak prawdę powiedziawszy, w tej kategorii są przeważają twórcy, których nie znam. No, Jiro, Taniguchi to akurat wiadomo, wiadomo kto to jest, ale ta cała reszta tutaj, no, nie, nie są mi znani to twórcy. Best Penciler Inker or Penciler Inker Team, czyli najlepszy rysownik Inker lub zespół rysownika Inkera. I tutaj mamy. Kolejna nominacja dla Mr. Miracles z czyli y, nominowany jest Mitch Gerrard. Jest nominacja dla Hellboya Into the, the Silent y, Sea, a konkretnie dla Garego Giani. Nie wiem czytałeś, nie czytałeś? Nie, nie jest, jest nominacja dla Dawida Rubina, który tworzył między innymi Black Hammera i Sherlocka Frankensteina. Notabene, notabene Sherlock Frankenstein, nie, wspominaliśmy, że Egmont wyda? A tak, wspominaliśmy. Okej, okay, no to wspominam jeszcze I jeszcze raz. za Biulfa do Imiczu jest nominacja. Tak, to, to jest w ogóle kosmos, bo ten Biulf Beow, Beow, do, dostał chyba z pięć nominacji w tym roku, a ja nie mam zielonego pojęcia, co to jest za komiks, bo jak zobaczyłem go w zapowiedziach, to uznałem, że. I, i, I tyle istniał. najlepsza rzecz Imiczu w tym roku, czy tak. Tyle istniał w mojej świadomości. Więc tutaj jeszcze jest Ramon Perez za Jane Sarhai i Izabelę Arsenot za Louis Undercover i to też jest całkiem fajna, silna, silna kategoria. A co sądzisz o cover artist w tym roku? Trzymam kciuki za Nika Derringtona, chociaż strasznie człowiek mnie wkurza za swoje opóźnienia z dum Patrola to jednak trzeba przyznać, że okładki robi konkretne no, ale, Wydaje mi się, że Sana Takeda też konkurencja, jest no, zagrożeniem nie, sporu. Konkurencja jest mocna i George Corona, przy mało znanej miniserii Number One Fabulet, znowu Image, też, też tworzył naprawdę fajne okładki. Trochę się boję, bo zamówiłem sobie ten komiks w wydaniu zbiorczym, więc wcale się nie dziwię, jak jakaś cholera to zapowie niedługo. W kategorii ostatniej, o której chciałem powiedzieć, czyli najlepszy kolorysta, tutaj kolejna rzecz, która mi się podoba, mianowicie też mamy całkowite, całkowitą zmianę warty, Jordi Bellary nie, nie jest nominowana, Elizabeth Braidweiser też nie jest nominowana, troszeczkę szkoda jak dla mnie Mata Wilsona, że nie został nominowany, ale pojawiły się za to Emil Ferris, znowu Mitch Gerraths czyli no, ten Mister Miracle faktycznie chyba za wszystko co mógł został nominowany. Ed Piscor za X-Men Grand Design, David Rubin za m.in. Black Hammer'a, Sherlocka Frankensteina, Beowulfa jest Dave Stewart, no wiadomo, klasa sam w sobie. No i też Rosemary Valero O'Connell za komiks What is Left, wydany przez Shortbox i kolejna nominacja dla Shortboxu. No, jest... Oni mają chyba 9 komiksów na stronie, stary, więc co mieli to i nominowali. Tak no Dokładnie. No, no i z tych zapowiedzi Edgnerowych to ja w sumie tylko tyle, więc ty jakbyś chciał coś dodać. To... Ja jedynie chciałbym tylko wspomnieć, że jak zawsze warto jest zajrzeć do kategorii Best Web Comic. Tam były dwa, które znałem właśnie T-Dragon Society i Dispatch from a Sanctu Sanctuary City. I oba są bardzo fajne, natomiast no, Nie ukrywam, chętnie zapoznam się z Awaiting Away w Brothers Bond i Welcome to the New World. Okej. Okay. No ja też powiem szczerze, że z reguły ten, ten web nominacje dla web komiksów są dla mnie jakąś, jakąś wskazówką. No żeby... takim wyznacznikiem co, co ta, bo, bo tyle wychodzi web komiksów, że jakbyś nie siedział w tym codziennie, to byś pewnie tego nigdy nie Tak, ogarnął. tylko że, że ja mam właśnie taki problem z web komiksami, że jakoś kurczę że nieważne jak bardzo są dobre to, to jakoś nie umiem w nich dobrze, na, na dłużej usiąść. No to co? Przejdźmy dalej. Przejdźmy dalej. Kolejny film klinowy się pojawił w tych kinach i byliśmy... Zanim powiemy o Deadpoolu 2, to chcieliśmy powiedzieć, że niestety Young Animal ma pewien problem. No, Okej, okay. myślę, że to jednak pominiemy. Dobra. No nie, jak... no bo smutek, to ja nie Zn będę smutku Znaczy, smutek, nie smutek, to jest... Poczekamy co jeszcze zapowiedzą dokładnie bo o ile dotychczas ujawniono że wszystkie serie które dotychczas się ukazywały w ramach Young Animal czyli Shade the Changing Woman czyli Gotham, Mother Panic Gotham AD czyli Interstellar i Eternity Girl które było planowane jako sześcioczęściowa miniseria no wszystkie te tytuły na szóstych numerach się kończą i nie będzie niczego. No tyle tylko, że Gerard Way zapowiedział, że to nie jest śmierć Young Animal, a trzeba czekać na kolejne zapowiedzi, ponieważ jakieś się tam pojawią no i ten cholerny Doom Patrol ma w końcu zostać jakoś tam popchnięty do, prz do przodu. Może, może się tym razem uda. Może, Więc... ja faktycznie ze smutkiem przesadziłem, ale jeśli wejdą w taki... Mm... Dark horse to jest źle powiedziane, w taki hellboy'owy sposób wydawania, że mają pomysł na historię, to robią historię i ją wydają, a nie cisną scenarzystę i rysownika na siłę, jak akurat nie mają żadnego pomysłu. Chociaż akurat wątpię, żeby Wayowi kiedykolwiek brakowało pomysłów, mhm. może na Umbrella Academy 3. ale. E yes. Warto skończyć na dobrym poziomie niż się pogrążyć uważam. Dokładnie i dlatego pomimo tego, że jest nam lekki smuteczek, że te serie się kończą, to jednak wolę, żeby się skończyły w momencie, w którym są dobre, a nie są głównym. Dokładnie. I tym optymistycznym akcentem chciałbym przejść jednak do tego Deadpoola 2, bo mamy, mm, mamy dobre wrażenia z tego filmu. Jak, bo oboje byliśmy. No. Tak, tak, byliśmy na tym filmie. Oczywiście... To co, część spoilerowa, część bezpoilerowa, Tak. Nie? No to najpierw część bez spoilerowa. Chociaż ciężko chyba zaspoilerować ten film, bo w pierwszym zdaniu pada końcówka filmu. Dokładnie. I, no i w sumie trailer też dość dużo jednak mimo wszystko zdradza. I y, największym plusem Deadpoola jest to, że nie masz co się przejmować fabułą, bo ten film jest tym, czym moim zdaniem powinien być film o Deadpoolu i o, o czym komiksy o nim obecnie nie są. Czyli jest po prostu rozwałką, jest zabawą i idziesz tam, żeby się bawić, a nie żeby poznać historię, która zmieni twoje życie. Tu się część, częściowo z tobą nie zgodzę, bo komiksy z Deadpoolem obecnie są jaką, są rozwałką i wiesz po, po prostu... Mają kiepskie tak, tak, tylko chodzi o to, że to, co mnie po, bardzo pozytywnie zaskoczyło w Deadpoolu 2, to jest to, że m, ten film przedstawia hit. No, historię powiedzmy, no jakąś tam historię przedstawia koniec końców, gdzie ten Deadpool w przeciwieństwie do obecnych komiksów, w przeciwieństwie do poprzedniego filmu jest z dużo bardziej komiksową postacią bliższą temu pierwowzorowi który no był jaki był, bo to w końcu lata 90. i, te, i ponure mroki ty, tych czasów, ale jednak miał jakiś tam charakter który w trakcie kolejnych lat publikowania jego komiksowych przygód kompletnie został wyprany Gdzieś tam zniknął Gerard w Ruś. Daniel Way tego w ogóle nie potrafił udźwignąć. Dugan i Posein jak dla mnie też, też jakoś szczególnie mocno tego nie potrafili. A, a okazało się że w filmie w Deadpoolu 2 jak najbardziej się to udało. Ta postać jest właśnie taka to jest tą postacią którą mi trochę brakowało w pierwszej części filmu. Bo w pierwszej części filmu nie wiem, czy pamiętasz narzekałem na to że ten Deadpool jest właśnie taki mocno komiksowy, ale aktualnie komiksowy, czyli chodzi, rzuca głupimi żartami, wyciąga katanę, zabija i, i nie ma absolutnie żadnej, nawet minimalnej próby pogłębienia tej postaci. A tutaj no, w Deadpoolu 2 ciężko mówić o skomplikowanych, prawda, moralnie i idealnie przedstawionych psy, portretach psychologicznych, ale przynajmniej ta postać jest jakaś. Ma, ma jakąś motywację, ma jakiś cel jest taka dość niejednoznaczna pomimo wszystko i, mm, i to się fajnie, fajnie się oglądało w myśl takiej typowej sequelowej zasady, że wszystkiego ma być więcej, mocniej głośniej i głośniej i w ogóle wow, to myślę, że to się udało, że jest więcej akcji, więcej wybuchu, więcej wszystkiego niż w stosunku do jedynki, która co, nie zgadza się? nie, nie, nie, nie, nie. Stos... Znaczy, zgadzam się Znaczy, w, w stosunku do jedynki, która jednak cierpiała troszeczkę na brak wiary studia w ten film. No, w, dwu, w przypadku dwójki no, było widać, że i, i więcej kasy zdecydowanie poszło na ten film i, i ta kasa została dobrze spożytkowana moim, moim zdaniem. No, nie oczekiwałem jakichś nie wiadomo jakich cudów po pulu 2 i dostałem fajny film po prostu, przy którym się dobrze bawiłem z pewnymi ale oczywiście, o tym będzie troszeczkę później, no ale wychodzę z kina całkowicie usatysfakcjonowany, i to jest w zasadzie wszystko, co miałbym tak niespoilerowo do powiedzenia o tym filmie, bo usiadłem dwie godzinki, spoko, zabawa, ok, żarciki, lepsze, gorsze momenty, wychodzę z kina zadowolony. To, z czego ja się bardzo cieszyłem, co się udało osiągnąć Deadpoolowi 2, to że jest mm, pierwszym od dawna tak, y, pierwszym tak dobrym od dawna pastiżem. Bo obecnie filmy, te tak zwane pastiżowe pokroju, jak się nazywał ten rak, Poznaj Moich Spartan, czy coś? W sensie, właściwie wszystko, co powstało po strasznym filmie 2 e, i czego nie robił Mel Brooks, to, to wszystko to jest kał. Jeden wielki, płynący, parujący, Tak. tak. straszny y szajs. Rozumiemy. Tak, <grych> natomiast tutaj to... Jakby wciskanie wątków do nabijania się i tam z filmów Super i e, przejścia pomiędzy. które oczywiście też były w trailerze, więc żaden spoiler. E, to, że jesteś tak mroczny, jakbyś był z uniwersum DC, mhm. i nie oszukujmy się, że uniwersum DC ma prawo wyglądać jakoś inaczej, ono musi być mroczne, bo nie byłoby uniwersum DC. Mhm. E, czy. To, czy, czy napisy początkowe, sekwencja e, na, napisów, która się nabija z Jamesa Bonda, który też jest w sumie takim super bohaterem bo jest Iron Manem bez zbroi, mhm. Batmanem bez traumy mhm. po rodzicach. Chociaż tam coś było z rodzicami. Wost no nieważne, e, tak czy siak, to, to było bardzo fajne. Nawiązania do innych uniwersum, e, nawiązania do samych filmów Marvela, e, jak zwraca się do Cable'a Pertanos, jak na samym początku filmu mamy pod, podsumowanie Logana. <śmiech> tak, dokładnie. No i jeszcze tam Wolverine oczywiście e, się wielokrotnie przewija. Bardzo mnie rozbawiła scena z autografem, mhm. e, <śmiech> jak się tam podpisywał. Ogólnie no, jest spoko. Ja, ja się na tym bardzo dobrze bawiłem. Uśmiałem się wielokrotnie. Były fajne tam te... Mm, powiedzmy mrugnięcia do fanów komiksu, czyli oczywiście jak był żart z Roba Liefilda, to samotny śmiech mp3 na sali, bo... <śmiech> ale to nie zmienia faktu, że, że, że ludzie na sali, a sala była pełna, byłem we wtorek na tym, a sala była pełna i wszyscy się śmiali. A to ja ci powiem, że ja byłem w środę z kolei, ale dobra, do tutaj trzeba podkreślić, że byłem w środę o 16.00, to nie jest jakaś... A wtorek o 19.00. To nie jest szczytowa pora, mhm. nawet jeżeli są bilety za 15 zł, tylko i ja miałem na sali jakieś, nie wiem, 20 osób około. Więc, więc no to nie, tylko, je... tylko, tylko tak jak mówię, no, no, no, o 16.00 to nie jest jakaś kuma. szczególnie dobra no. kino, pora na kino. My o 19.00 mieliśmy praktycznie całą salę i, i cała sala się śmiała. Hmm. Z, z różnych dowcipów, I bo, bo też chodzi o to, z, znasz moje zdanie: dużo komedii jest obecnie przegadanych i zapomnisz te dialogi i nara, hmm. jeśli w sensie, jeśli dialog się składa powiedzmy z sześciu, siedmiu kwestii, żeby był zabawny, to już tego nie pamiętasz po tym jak się zaśmiejesz tak naprawdę. Mm -hmm. Natomiast e, król komedii Louis de Fines. przecież jak, wszyscy, każdy pamięta jak z tą zakonnicą jeździł bez tylnej osi tylko na, na, na przedniej i po tylu latach to pamiętasz, jak na Bastera Kitona przewracali e, ścianę nośną domu tak, że spadł w to okienko, mm -hmm. Na górze też wszyscy to pamiętają i w Deadpoolu też jest dużo dowcipów, które dzieją się przez to, że na nie patrzysz, a nie musisz ich słuchać, a te, które słuchasz najczęściej mają najczęściej są takimi jednolinijkowcami albo dwulinijkowcami, co też uważam za, za tak. spoko rzecz. Aczkolwiek jednym z moich ulubionych dowcipów w Deadpoolu 2. Pytanie czy to już nie jest kwestia spoilerowa, to, ale... i przechodzimy do kwestii spoilerowej. Okay, okay. Znaczy myślę, że jednak to nie jest jakaś tam jakiś tam mocny spoiler, bo tam już pod koniec filmu, gdy pojawia się kolega barman i w ogóle cała ekipa się zbiera, żeby iść tłuc głównego złego tego filmu i kurcze kolega Barman, ja nie, nie pamiętam czy on się nazywał Bob, czy on się nie nazywał Bob, bo. Nazwijmy go Bob. Ale nazwijmy go Bob na, na, na chwilę obecną, jak on mówił o tym, jak, jak był torturowany brutalnie. I, I po prostu każde zdanie, które on w tej sekwencji z siebie wypluwa, to jest po prostu świetny dowcip jak, jak dla mnie. I bardzo mi się... Sama scena tortur była bardzo zapachna, w <laughs> tak. Tak, to, to, to też było bardzo fajne. Mm. I bardzo fajny kontrast był pomiędzy super poważnym zabójcą z przyszłości, Cablem, który był futurystycznym fryzurantem, mm -hmm. a właśnie barmanem, który dość do, do, do szybko, o tu najpierw ci zrobię to, później ci zrobię to, możesz skończyć na tym pierwszym, dalej nie <gry> będzie więc... Ja ci powiem wszystko od razu tak i to co mi się też jeśli chodzi o dowcipy to podobało mi się większość tych dowcipów które, która się tam pojawia ale z drugiej strony pojawiło się parę takich momentów w których syndrom komedii dnia, dnia dzisiejszego się ujawnił przez przez to dziwne, przez tą dziwną konstrukcję zdaniową. Rozumiem to że pojawiło się parę dowcipów które są zrozumiałe tu i teraz. A za parę lat jak wrócisz do filmu to możesz nie wiedzieć o co chodziło. Na przykład? No na przykład gdy była selekcja na X-Force i pojawił się pan wielki czarnoskóry potężnie zbudowany człowiek o pseudonimie, którego nie pamiętam oczywiście, bo w sumie po co w filmie 3 sekundy. I... No ale tego Krusa nie poznałeś? nie no, poznałem tylko ten, ten wiesz, pseudonim nie? I, i pojawiają się te tak, sąc po tym jak skończyli to nie, nie miałeś ich zapamiętać no, po się, pojawiają się te kolejne osoby jedna z nich mówi jakie ma e, moce, a Deadpool to e, kwituje, więc technicznie rzecz mówiąc jesteś i tutaj pada imię i nazwisko osoby, której nie znam nie znam, nie kojarzę, nie wiem w ogóle kto to był jakaś osobowość telewizyjna jak się później okazało no i to jest taki dowcip, który no pomijając fakt, że mało, mało go kto rozumie, jak przypuszczam. Może u nas, wiesz? Tak, tak. Jak Bo przy... to jednak, pamiętaj ile było dowcipów z we wszystkim z Ryana Sikresta, że każdy wyglądał tam jak Ryan Seacrest, a kto w Polsce wiedział kim jest Ryan Seacrest? No, no, Musiałeś obejrzeć te wszystkie rzeczy, żeby być wystawionym na istnienie Ryana dokładnie, Seacresta. Dokładnie, ale właśnie o to mi chodzi, że to jest dowcip, który jest zrozumiały w małym wycinku świata i podejrzewam, że i który tak... Który sfinansował ten film I tak, Podejrzewam, wycinek. że i tak nie... nie przez, ale no, oni robili ten film z myślą o całym świecie, a nie tylko o rynku amerykańskim, prawda? No dlatego był... Bo... Dużo było takich nie, dowcipów Nie, ty, tych dowcipów nie, tych dowcipów nie było jakoś szczególnie dużo, ale ja zawsze daję taki mały minusik, jeżeli ktoś, jeżeli te, te, tak, tego typu dowcipy się pojawiają. Może to ziomek Reynoldsa, wiesz, jak jest. No, może tak, no na przykład wiesz, te, jak był dowcip o Robie Lifefieldzie, o którym, tak, do, o którym wspomniałeś, to. no to, to dokładnie, no dla ciebie zabawny, dla, dla mnie zabawny, a w kinie było tylko takie. Eee, o co macie? Ale dobra, jedziemy dalej, nie? I ja, ja tak bardzo często właśnie powtarzam, że lubię takie komedie, które mm, rzucają do uniwersalnymi. Co prawda, no wiadomo... Jak biały Wade Wilson. Co, no, co prawda, no, no wiadomo, nie znajdziesz dowcipu, który jest zabawny w każdym zakątku świata, ale jeżeli... Więzienny portfel wydaje mi się, że może być zabawny w każdym tak, zakątku ale, ale świata. Ale im, im więcej jest właśnie takich dowcipów, które są zrozumiałe praktycznie wszędzie, a im mniej jest takich bardziej hermetycznych, to, to jak dla mnie jest plus. To prawda, natomiast te hermetyczne bardziej traktuję jako, jako wtrącenia. Które na przykład e, dowcip o domino był całkowicie z off-u opowiadany, jak ona leciała na spadochronie jako no, jedyna. E, na, natomiast Deadpool tam komentował i e, jakby ten dowcip nie budował te, tej, tej całej komedii, prawda? No to mhm. Był po prostu mm, dowcipie, dowcipem ukrytym w ciągu jego narzekania, jako głupią supermocą jest szczęście. Mhm. Wie, więc e, no, tu, tu się z Tobą nie zgadzam, że to oczywiście, jeśli komedia jest zbudowana tylko na chwilowych dowcipach, no to jest kicha. Znaczy ja nie mówię, że nie, Dead, nie, tak ja, nie, nie, nie mówię, że określiłeś tak Deadpool. tylko że gdyby faktycznie filmy były zbudowane tylko na chwilowych dowcipach dotyczących tego, co jest, od tego masz inne rzeczy. Od tego miałeś dziennik telewizyjny mhm. i masz obecnie wiadomości. Natomiast jeśli chodzi o właśnie budowę dowcipów, to te, które tam były albo dla kogoś, albo byli ziomkami, jak wszyscy z Ryanem Seacrestem, to, to takie to były wtrącenia. Jakoś mnie to nie, nie bolało. Natomiast bardzo mi się podobał Juggernaut uh -huh. i muzyka, która była przy wadze z Not <śmiech> Oj tak, była na tyle dobra, że ją powtórzyli później przy napisach końcowych. Ale scena po napisach, przed napisami, między napisami, jakkolwiek ją nazwać. no Czytałem w internecie, że to jest najlepsza scena po napisach, jaką w ogóle można było wymyślić, a jest, jest fajna. Jest zabawna. Jest, no. zabawne. jest to po prostu... Żart, taki, taki przedłużony sketch i, i. No i spoko i, i fajnie wyszedł, zabawnie. To, to jest dla mnie taka sama scena, jak w Jay i cichy Bob Kondra atakują. Na końcu było, jak jeździli yy, i tłukli osoby, które ich obrażały w internecie, przy robieniu filmu. To było przezabawne. Mhm. I, I tutaj było na tym samym to naprawianie błędów z przeszłości, yy, które było, uważam za mega, mega spoko. Tak, a generalnie, jak, jak, co byś powiedział o obsadzie tego filmu? Bo <śmiech> przynajmniej no, te osoby, które pojawiały się na ekranie przez dłużej niż parę sekund, tak jak X-Force. No, bo... Vanisher się wiesz, całkiem <śmiech> długo pojawia. No, ten to. No, ale A to też była. I, i widzisz, to, to też było bardzo zabawna postać dla mnie. Mm -hmm. Nawet się nie musiała odzywać, wystarczyło, że. Nadal nie miałeś... do końca wiadomo, czy on był w tych scenach, czego faktycznie nie wiem, czy, czy go nie było. To było zabawne, Owszem, to było zabawne A moment, w którym widzieliśmy przez dwie sekundy jego twarz, był. był zaskakujący, jeszcze dodatkowo. Ale generalnie chodzi mi o tą, tą główną obsadę. No. Ryan Reynolds, on. No widać po nim, że jest wielkim fanem postaci i całkiem fajnie ją czuje, więc drugi film z rzędu praktycznie pokazał to, to jak na tacy. Ale te nowe wszystkie postacie, które się pojawiły w Deadpoolu 2, mhm. e, czyli e, Zazibis? Tak, Zazibiz. Wspaniała. Wspania Najlepsza. I co? <laughs> A, a takie bóle dupy były, nie? Oczywiście nie z naszej strony, ponieważ Zaz jest wspaniałą aktorką. Tak? Dokładnie. No i w tym filmie się bardzo fajnie pokazała. no I Josh Brolin jako Cable no, był, był idealnie przerysowany. Po prostu no, ten kontrast pomiędzy nim a Deadpoolem był, był taki jak w komiksach. Fabiana nic jedzy i to, to było cudowne. Mm. No. Ale tak samo dalej, mimo że jest tylko na parę scen w całym filmie. Justin Bieber, czyli Mega Sonic, Teenage Warhead, te, też spoko. E, Yukio, jej mm. dziewczyna, tak? Tak, tak. która miała dwie, dwa zdania mówione przez cały film, ale, ale też zapadła w pamięć. Tak, fajny, kolosus, No w moment, w którym pod koniec filmu przeklnął dwa razy zresztą, no... No do, dokładnie, no, no i tak taksówkarz z piękną rolą, e, która tam była, plus barman. Naprawdę fajna. Tak, Obsadę zbudowano całkiem fajnie i, i faj, fajnie to wszystko wyszło, więc nie, nie można narzekać. Ja jestem naprawdę po, po, wyjściu, z tego, po wyjściu z tego filmu e, cały czas byłem pod wielkim wrażeniem tego, jak Domino fajnie wyszła. Bo pomimo tego, że to nie jest jakoś super zbudowana postać, to nie jest jakoś super rozbudowana w trakcie filmu, ona ma po prostu być fajną postacią z dość nietypową mosą i to idealnie wyszło za naturalnie fajnie, z takim wdziękiem fajnym no, no super a cały czas właśnie gdzieś tak w trakcie tego filmu jak ona się już pojawiła i w kolejnych scenach z jej udziałem no nie, nie mogłem przestać się śmiać z tych wszystkich osób z, z piwnic, które tam po prostu płakały nad tym, że jest czarna Ach, piękny, piękny, piękny. Mam nadzieję, że dupa ich będzie bolała, gdy pójdą na ten film, bo ja z pewnością na pójdą. No tak, i później będą pewnie bojkotować w internecie go. Dokładnie. E, Mogli czy... zrobić, o, żeby Juggernaut był na przykład azjatą. O, i też przy okazji o, zapomniałem o jednej rzeczy, która też mnie e, zaśmiana na głos. Mhm. Jak był, e, było nawiązanie do poprzedniej części, że Studio znowu oszczędza na tym, żeby innych mutantów nie pokazać i oni wszyscy siedzą w tym jednym pokoju i zamykają drzwi. Tak, to, to było fajne. Te, fa, fajne nawiązanie. No i to, to, o czym już wcześniej wspominaliśmy, te, te śmieszki z Wolverine'a i generalnie momenty, w których w pewnym sensie on się pojawia, były, były bardzo fajne. Tak, i tylko nawiązanie do komiksów, które było odnośnie tego, że Juggernaut jest bratem Xaviera. Mhm. Te też mówił to wprost. Mhm. Co też było fajne, kto miał zrozumieć, ten zrozumiał. Dalej bym chciał, żeby Juggernaut był Azjatą by się wszyscy po prostu to ja ci powiem, że ja bym się dużo bardziej, znaczy nie to, to co mówisz jest, jest całkiem zabawne, jak tak sobie to wyobrażę tylko y, gdy Juggernaut pojawia się w tym filmie i wychodzi spod tych gruzów y, bardzo mocno trzymałem kciuki, żeby zobaczyć chociaż zarys twarzy łwiniego Jonesa no ale chyba to mamy stuprocentowe CGI i zresztą była nie taki, taki komentarz Deadpoola gdy Juggernaut z Kolosusem zaczęli się prać po ryjach i było o, to teraz będziecie mieli piękną walkę w CGI mm -hmm. i to też było całkiem spoko. To łamanie czwartej ściany nie było takie chamskie. Jak, tak nie jak... było nachalne było w odpowiednich momentach. Tak, nie, bo bo w to było. momentami tego, tego aż za dużo mi się wydawało. No i, no i co generalnie Generalnie no ja się bawiłem dobrze nie jest to jakiś skomplikowany mega film przy którym trzeba dużo myśleć po prostu fajny film ale film jak... przy którym się możesz dobrze bawić tak i, i ja się bawiłem bardzo dobrze było fajnie więc więc jak najbardziej polecamy to prawda tymczasem w komiksach Tymczasem w komiksach mamy drugi tom komiksu który się bardzo palcuje na okładce ale to większość komiksów tego wydawnictwa się bardzo palcuje na okładce to też prawda. Nie, nie uważam tego za jakiś szczególnie duży minus. Black Monday Murders, tom drugi. Tak jest. John Hickman. Jonathan Hickman i Tom Cocker. Tak. Jeszcze jakiś Garland, Uton i Abaddon. Tak jak ten demon, prawda? <laughs> podejrzane, podejrzane. Znaczy, no, tutaj wiadomo, za, za kolory, za projekty graficzne są odpowiedzialni ci twórcy, ale ta powiedzmy najważniejsza dwójka to jest, to jest Hickman i, i Cocker. I tutaj mamy do czynienia z serią której drugi tom ukazał się już na polskim rynku miesiąc po premierze amerykańskiej czyli bardzo szybko tak bardzo szybko. Więc I tutaj pierwsza taka moja um, pierwsze takie moje spostrzeżenie dotyczące te, tego komiksu pomimo tak krótkiego czasu na obrobienie go nie, nie, nie ma nie ma tutaj żadnych wpadek. Tłumaczenie jest fajne no, tam jakieś literówki może gdzieś tam po drodze się pojawiają ale w sumie ich nie wyłapałem. No, a sama historia no jest cholernie fajna, nie? Jak po pierwszym po pierwszym tomie, który w sumie niedawno od ciebie pożyczyłem, mm -hmm. byłem, byłem naprawdę zachwycony historią, a w drugim tomie jak to się rozwinęło i ta pewna i zakończenie, które, którego się nie spodziewałem o, tak ja te, naprawdę, ja nie, no. było tak o, ciekawe! Mm -hmm. Bo na początku myślałeś, że... Mm, Dobra, nie, bo jak powiem, to będzie spoiler, to później sobie, sobie, sobie do tego przejdę. Mhm. Bardzo fajnie poprowadzona historia. Te postacie, które się pojawiają nawet jak są potężniejsze niż możesz sobie wyobrażać, to one są wprowadzone w taki sposób, że jakby jesteś trochę w stanie w to uwierzyć. Że to mhm. jest. No, to mogłoby się wydać, znaczy no wiadomo, bez przesad, ale jakby sposób reakcji na te postacie i na ten jakby tajemne stowarzyszenie i pieniążkowe kręgi ukryte w rządach światowych jest bardzo, bardzo fajnie zrobione. Właśnie może tylko tak dopowiedzmy w dwóch zdaniach Black Monday Murder Murders opowiada, A, no, historię, tak, no, opowiada historię pewnego detektywa, który się nazywa Duma i cały czas podejrzewam że tu jest jakieś jakieś nawiązanie do, do pewnej innej postaci ale to może wyjdzie gdzieś w kolejnych tomach który jest dość nietypowym detektywem bo on w pewne rzeczy wierzy w które czysto teoretycznie nie powinien wierzyć ale to mu pomaga rozwiązywać sprawy kryminalne no i w pierwszym tomie dociera na miejsce rytualnego mordu i też bardzo fajny w jego jakby biografie, bardzo fajnie wplecione są tematy wodu, mm -hmm. które były już tyle razy wspomniane, że myślę, że w którymś z następnych tomów na pewno wypłyną bardziej. Dokładnie. No i dociera on na miejsce pewnego rytualnego mordu i od tego momentu um, no nic, nic, co można byłoby pomyśleć, idzie, idzie nie, nie idzie tak jak powinno i koniec końców spotykamy go na tropie wielkiej szajki, wielkiej tajemnej organizacji, która czci Boga Mamona, który trzyma w rękach światową ekonomię, bezpotężny i Tak, ale i później gdybym powiedział powiedział że może, w... może nie do końca, za, zawsze tak jest, natomiast bardzo mi się podoba sposób prowadzenia historii tutaj, mhm. że ją równolegle poznajemy z kilku stron i na przykład dochodzi do jakby mm, starć znaczy starć nie w formie walki jakiejś fizycznej tylko do o, konfrontacji y, pomiędzy dwoma stronami i my wiemy coś o tej jednej stronie bo było przedstawione wcześniej natomiast znamy też motywację drugiej strony tylko że ona nie wie o tym o czym my wiemy to o, po, po, po. <laughs> dokładnie ty Typowy Hickman, można powiedzieć. Tak, no ty typowy Hickman, ale w takiej szczytowej formie. Tak, w ta takiej pozytywnej formie, bo to, to co rozumiemy obaj przez typowy, typowy Hickman, to jest, no jak wiadomo, ten scenarzysta jest architektem z wykształcenia i on cholernie lubi przy każdym swoim komiksie to pokazywać. Dlatego Black Monday Murders, oprócz tego, że jest dość skomplikowaną, ale, ale fajnie prowadzoną fabułą. Oprócz tego pojawiają się te wszystkie właśnie materiały dodatkowe, których w sumie chyba nie można nazwać materiały dodatkowymi, bo są integralną częścią komiksu, jak maile, jak infografiki, jak jakieś te tabelki i nie tabelki. Tego jest naprawdę mnóstwo. Albo jak cenzurowane pisma urzędowe tak, z wykreślanymi. Tak dokładnie i pomimo tego że no, to, to jest dokładnie to co mieliśmy do, przy The Nightly News. To jest rzeczy które zagrywki które Higman stosował przy Manhattan Projects przy The Red Wing przy East of West przy tych udanych swoich komiksach. No przy Avengersach i New Avengersach też to robił, tylko tam niekoniecznie może to wszystko fajnie wyszło tak jak powinno, ale to jest kwestia, kwestia gustu oczywiście. No i przy do Black Monday Mur Murders ja zasiadałem z takimi trochę obawami, bo właśnie on, Hickman zaczynał robić ten komiks po Avengersach, po Secret Wars, po... po, po The Dying and the Dead, które już dwukrotnie zawiesił, bo jakoś mu nie idzie wydawanie tego, tego tytułu. Ach, Hickman. Po, po tym tytule, który miał ukazać się w imidżu i w ogóle się nie ukazał, a został wycofany z, na tydzień przed ukazaniem się pierwszego numeru. Tytuł brzmiał Frontier i do dzisiaj nie wiadomo, czy z tym komiksem w ogóle coś będzie, więc były takie obawy. No ale okazały się całkowicie bezpodstawne, no komiks jest na, mega wciągający, mega dobrze zbudowany i to jest ten hikon, za którym tęskniłem. Tęskniliśmy myślę obaj. Rysunkowo? W porządku. znaczy je, jest bardzo fajnie, bardzo dobrze oddaje klimat. Te, e, bardzo mi się też podoba, że jakby powiedzmy e, normalni ludzie e, są po prostu narysowani, natomiast im bardziej się zagłębiasz w tą tajemnicę, tym bardziej masz cienie pod oczami i tym bardziej jakby stoisz w cieniu, tym mm. bardziej rysuje cię miniola e, i e, fajnie się to odczuwa wtedy, że masz ten taki kontrast pomiędzy ciemnością a światłem. Ja się tutaj całkowicie zgadzam. Fajne jest to, że tutaj mamy, te rysunki są szczegółowe, są, są bardzo fajne. No, Tom koker jest e, twórcą, który wcześniej był znany mi tylko z okładek do innej serii z imidzu, która nie ukazała się jak dotąd w języku polskim, więc, więc w sumie nieważne. Ale tutaj jest pełnoprawnym rysownikiem całości i, i moim zdaniem daje radę, aczkolwiek jeśli chodzi o, o tą serię w Stanach, no na trzeci tom przyjdzie nam cholernie długo poczekać, mam dziwne wrażenie, ponieważ pierwsze dwa tomy to, są, to jest osiem zeszytów. O ile pierwsze cztery wychodziły co miesiąc i wszystko fajnie szło to kolejne cztery już no, zaję, ich wydanie zajęło prawie rok więc w chwili obecnej zapowiedzi są do, do sierpnia i do, w sierpniu do, do sierpnia przynajmniej ta seria na sklepowe półki nie, nie, nie powraca więc no, tro, trochę przyjdzie nam czekać na ten trzeci tom jeżeli on w ogóle się ukarle mhm. bo. Z Hickmanem jednak mimo wszystko nigdy nic nie wiadomo, ale myślę, że obaj trzymamy kciuki. Bo... Obaj trzymamy kciuki, też mi się wydaje, że to jest jedna z tych serii Hickmana, których byśmy naprawdę żałowali, gdyby coś poszło nie tak. Mhm, tak, tak, zdecydowanie, bo wspomniane The Dying and the Dead było takie... O. Znaczy, Hickman o. jest co najmniej okej, okay, wydaje mi się, w tym co pisze. Nie zaliczę jakiś takich wielkich wpadek, że, żeby się zbliżył do poziomu Dana Didio, a, ale to ogólnie ciężko do rynsztoka trafić. I zawsze jest co najmniej ok natomiast jak naprawdę ma jakiś pomysł i, i to ogarnie, tak jak ogarnia Black Monday Murders, no to wtedy jest już najwyższy poziom. Dobrze. I oboje ogarnią dalej, bo seria jest jak... I ma na... piękne układki. Tak, seria jest jak na razie naprawdę konkretna, Z moim zdaniem jedną z ciekawszych rzeczy, które się ukazały od wydawnictwa Non-Stop Comics. Miękka okładka oba tomy są takie dość dość grube jeśli chodzi o objętość cena. Drugi okładka... jest chyba grubszy nie? Najlepszy z... pierwszy. Znaczy ja nie miałem jeszcze okazji ich postawić obu obok siebie na a no półce tak, bo istnieje a, taka albo możliwość. jeden był u ciebie albo drugi był u ciebie. W każdym razie cena okładkowa 52 zł bezproblemowo można to tam łapnąć znacznie znacznie taniej i zdecydowanie polecamy. Trzeba było kupić na non jak była promocja na 50%. Oj tak. Coś się nie dało wejść na stronę. Oj tak. Mm -hmm. Przechodząc dalej, mamy kolejną bardzo wyczekiwaną przez pewne kręgi e, premiera, czyli 24 numer serii pod tytułem Wilku Superbohater, Buty do wspierania trębacza. I w Butach do, e, i butach, do w butach do wspierania trębacza e, autorstwa Bartosza i Tomasza Minkiewiczów mamy historię właśnie, Buty do wspierania trębacza, Podłoga to lawa, Czarny piątek albo Depresja Superbohatera i Wilku Stranger Saints. A na końcu mamy zapowiedź z Twór Tubera z Zakrańca Nieskończoności, tylko że to będzie już w następnym zeszycie z serii Wilku. Mhm. Cena jak zawsze adekwatna 15,75. Bardzo ładne kolory, widać, że tutaj Frank Miller się inspirował duetem polskich twórców. Bardzo ładne użycie czerwieni. I co, co mogę o samym komiksie powiedzieć? Chyba najlepszy wilku od dawna. Bo kiedyś miałem tak, ta, taką fazę, że wszystkie wilki so, sobie zbierałem. Później była lekka przerwa na parę lat. I dokupiłem sobie brakujące. I chyba 24. No jest takim, który od dawna. Znaczy jest. Wszystkie były na, na poziomie i były zabawne. Natomiast. Yy, Numer 24, buty do wspierania trębacza, jest czymś, co ruszyło mnie tak, jak na początku moich kontaktów z wilkiem. Świetne dowcipy, kreska cały czas jest na, na dobrym poziomie. Coś, co w wilku bardzo lubiłem, czyli ukryte dowcipy w kadrach. Jakieś malutkie rysunki, malutkie penisy, coś tam, coś to. Jest coś o wysłobicach. <głos> musi coś być o Szczerze? Chyba nie. O, to ja reklamuję ten komiks. Na, natomiast e, po e, wspaniałym podsumowaniu Black Pantera. <głos> tak, tak. Polecamy. E, to je, je, Jest na Instagramie na pewno. Tak, jest. A czy, czy było też na Facebooku? Na Instagramie była dodatkowa plansza chyba. Aha, wiesz? Racja, racja, tak było. E, natomiast bardzo mi się podoba, jak w, podłoga to lawa Mm, masz kordon policji, który otacza ślimaka i mają na radiowozach napisane ACAB. <gry> I właśnie przez takie małe rzeczy, czy to, że ktoś ma krowę na pasach, każdy kadr, który niektórzy ci powiedzą, że jest o tak narysowany na odwalsie. No spróbuj tak narysować. Spróbuj 10 razy narysować nos, to pamiętam jeszcze jak były początki strony wilka, skąd sobie ściągałem tapety na komórkę. Mm. E, spróbuj 10 razy narysować, no zobaczysz, że to nie jest takie łatwe. E, przez te rzeczy, które są ukryte w kadrach i te takie malutkie smaczki, e, to jeszcze bardziej się wzbogaca. A jeśli chodzi o same historie, to mm, wilku dla mnie spełnia w Polsce tą samą e, rolę, którą chyba w Stanach spełnia... Mm, South Park, że masz yy, taką otoczkę, która jest dla wielu osób wulgarna i nieprzystępna. Natomiast jeśli przeanalizujesz to, co tam jest, to dochodzisz do pewnych trochę ważniejszych yy, przemyśleń, wydaje mi się. Plus jest okraszone bardzo odpowiadającym mi humorem, który wiem, że wiele osób mógłby, mógłby nie bawić. Natomiast mam to szczęście, że w moim kręgu znajomych raczej wilku jest, jest czymś popularnym i e, wszystkie te gagi, które stamtąd są, e, czy rzeczy, które pamiętam jeszcze ze starszych czasów, jak Jolu pokaż chłopcom cel, e, czy nieśmiertelne, ka pamiętasz kalendarze wilka? Tak, tak. Kalendarze Wilka były cudowne i y, wirtualny kalendarz, który jak włączyłeś kompa się wyświetlał mhm. y, w rogu. Miałem go. Te, też miałem. te wszystkie święta takie porąbane. Tak. Które... Moja ulubiona rzecz, włączyłem 1 września, y, już wtedy pracując chyba albo studiując, nie pamiętam, włączyłem 1 września kompa, włączył mi się kalendarz z Wilka i było napisane wydubcać do szkoły. I poprawiło mi to zdecydowanie cały dzień, dlatego ten humor, który jest przedstawiany jest dalej świetnie kontynuowany, postacie, które się pojawiają, długo myślałem, że nie do pobicia będzie podsumowanie świata komiksowego, które się kiedyś pojawiło w Wilku. Natomiast historia o butach do wspierania trębacza, odwieczny konflikt pomiędzy wielkimi przyjaciółmi, jakimi są Alkman i Wilku, też jest wspaniały. Zresztą wygrałem planszę z tego Wilka w konkursie na tym. Tak, wiem, leży tam. Tutaj. Tak, leży, jeszcze nie jest oprawiona, ale będzie oprawiona ja tylko tak, tak w ramach ciekawości, bo, ciekawostki, bo w sumie mnie to zdziwiło, ta plansza jest mniej więcej identyczna jak format komiksu. Tak. Myślałem, że będzie większa, bo coś tak wiesz. Z, znaczy, spodziewałeś się takiego tak. amerykańskiego tak, A3 tak, z tak, marginesami, tak, tak. tak, tak. I na, napisem do korporacji, że wysyłasz? A ja to proszę, kartka z bloku, coś mniej więcej. Nie, no, nie, no dobrze. Tak no, przesadziłem oczywiście, ale mniej no więcej ta, takiej, takiej to jest wielkości po prostu. No, ty swojego Wilka też dostaniesz niedługo, prawda? Bo tak, tam... tak. Ja, ja go dostanę nawet z innym komiksem rysowanym przez Minkiewicza, czyli z wydawnictwa komiksowego. Tak, tak, z wieża, coś tam, coś tam. Kom... Królew na zwierzę. Jedno bo... słowo miałem dobrze. Bo, bo e, no, też skorzystając z tej promocji. No, do... po, podsumuję tylko Wilka. Uh -huh. e, jest tak, że ja komiks bardzo polecam. E, jest świetną kontynuacją i dla mnie nowym oddechem dla całej serii. Jeśli ktoś należy do osób, które łatwo się urażają o cokolwiek, to niech sobie odpuści, bo może się wielokrotnie poczuć urażony. Tak nawet dotknięty w dziwne miejsca tym urażeniem. Ale jeśli jesteście osobami, które jakby potrafią oddzielić fikcję od, od rzeczywistości, co wydaje mi się dość przydatną rzeczą w życiu, to serdecznie Wam polecam. Ja bawiłem się świetnie, myślę, że też będziecie bawić się świetnie. Warto się zaopatrzeć. Poza tym wilku ma tendencję do znikania na pewien czas, prawda? jeśli tak, chodzi tak. o dostępność tych zeszytów. Dokładnie zoszytów. tak. Także śmiało kupować, inwestować nie kosztuje wielkiego pieniądza, a jest wart o wiele, wiele więcej. Tak ja zawsze uwielbiałem ceny okładkowe wilka, chociaż akurat 15,75 to jeszcze nie jest jakaś tam K kwota, która by mnie tak bawiła jak na przykład, e, Peter zdaje się pierwszy pierwszy, pierwszy numer wilka, który był w, w zeszytach. On kosztował, jeśli dobrze pamiętam. Mogę Ci go przynieść, jak chcesz. A, no to gdybym się pieprznął, to możesz mnie poprawić, ale czy on przypadkiem nie kosztował 7,89? Zaraz się dobra. 6,78? Jak, no generalnie te ceny okładkowe zawsze 7,89. 7,89. No te ceny okładkowe zawsze były takie jakieś, jakieś zabawne na swój sposób bardzo mi się to podobało. Natomiast pozostajemy w klimatach komiksów polskich i mam teraz na kolanach taki dość duży komiks, duży i nieduży zarazem, ponieważ jak Andrzej się zdziwił przed nagraniem, gdy pierwszy raz go zobaczył na oczy. Byłem święcie przekonany, że jest to pudełko. Tak, że, że to jest pudełko, a tymczasem to jest Pan Żarówka, pan Żarówka wydany przez Kulturę Gniewu i ja chciałbym tak dosłownie minutkę, tudzież dwie powiedzieć o, o samym wydaniu tego komiksu, ponieważ Pan Żarówka, Wojtka Waw Wa Szczyka, to jest, to jest klocek, taki naprawdę do, dość obszerny klocek, ponieważ ten komiks ma łącznie 624 strony, ja nawet sobie nie wyobrażam tego, jak długo on musiał powstawać. Zakładam, że w jakichś wywiadach i innych rzeczach, które standardowo pominąłem, pewnie to padło, no więc tutaj nie będę roztrząsał tego tematu generalnie komiks ma 624 strony więc jest naprawdę niesamowicie duży jak mieliście okazję widzieć na e, stronie wydawnictwa Kultury Gniewu Facebookowej e, jest to komiks który jest czarny z każdej możliwej strony co oznacza że nie tylko przód tył okładki i grzbiet jest czarny tylko także te zewnętrzne e, fragmenty elementy stron. Czyli dlatego to sprawia wrażenie takiego dość, dość, dość, wysokiego pudełka, więc tutaj absolutnie rozumiem czemu Andrzejowi się to tak skojarzyło. Bo jeszcze leżał tak na płasko, że nie było widać tych stron, tylko po prostu zlało się w taką, mm -hmm. w taką piękną całość. Tak, i to, I to jest właśnie fajne, bo to jest fa fajne wydanie. Ale jest takim artefakcikiem. Tak jest to jest takim artefakcikiem. Ale jako że no, komiks ma tyle stron ile ma gdyby go wydano w jakimś znacznie większym formacie na lepszym papierze czy nie z twardą układką podejrzewam że cena która nie jest wcale jakaś wygórowana ponieważ ten komiks z tego co pamiętam jest chyba za 49,90, Andrzeju sprawdź żebym nie palnął głupoty. Ponieważ cena okładkowa razem z kodem kreskowym była taką naklejeczką na, na okładce, która na szczęście bardzo fajnie i bez problemu się ściągała, więc tutaj duży szacun, że nie, nie, nie pojawiła się jakaś naklejka zdzierająca papier z okładki. Komiks jest tani jak na swoją objętość, ale za tą taniością można powiedzieć też poszły pewne rzeczy, które no nie do końca 69,90 69, bardzo dziękuję, co wciąż jest niedużą ceną jak za komiks, który ma 600 stron tylko, te, te, tylko tak jak wspomniałem nie wiem czy to widzisz, na przykład te palce wszystkie poodbijane na okładce na grzbiecie na, na tych stronach właśnie z... nie uważasz, że ma trochę taki biblijny format ma ma też mi się to skojarzyło z taką bi biblią, gdy to pierwszy raz miałem w rękach ale yy, wracając właśnie do tej jakości wydania ja w... Rozumiem, że aby ten komiks nie kosztował jakieś kosmiczne pieniądze w stylu nie, okładkowa 150 zł czy coś w ten desen trzeba było pójść na pewne kompromisy. No i te kompromisy wyglądają tak, że komiks trochę brudzi, że palce łatwo się odbijają i, i w, pewnym, w pewnym sensie nie, nie wydaje mi się, by żywotność tego komiksu była jakaś szczególnie duża, jeżeli będzie często czytany a wydaje mi się, że będzie często czytany, bo jest to cholernie fajny komiks. Tutaj też kolejny plusik dla kultury gniewu i, i twórcy komiksu jest fajna zakładeczka w środku, która też jest ide graficznie współgra z wyglądem, z wyglądem komiksu i, i, i przydawała się podczas lektury. Natomiast pan Żarówka opowiada historię pewnego chłopca, który, no, który dorasta w rodzinie w której no, nie przelewa się jakoś szczególnie mocno i jeżeli sądzicie że będziecie mieli tutaj do czynienia z takim kolejnym łzawym melodramatem z przewagą dramatu e, gdzie gdzie jest po prostu du dużo smutku i generalnie taki typowy polski film e, to jesteście w błędzie ponieważ bardzo szybko ta historia staje się takim bardzo mocno nasączonym absurdem komiksem który czyta się Jednocześnie z uśmiechem na ustach, ale z drugiej strony yy, z, pewnym, z pewną dozą współczucia dla głównego bohatera. Yy, nie chcę tutaj jakoś szczególnie mocno spoilerować. No pan żarówka. To chyba akurat nie będzie jakiś szczególnie duży spoiler, ponieważ główny bohater w pewnym momencie odkrywa, że potrafi świecić po podłączeniu do prądu. i Jest to bardzo ważne w kontekście tego, co się dzieje dalej. Ma trzy druciki w środku swojego ciała. Tak jak na okładce te trzy druciki przebiegają przez przód, przez grzbiet i przez tył i te trzy druciki pełnią bardzo ważną rolę w komiksie. Tutaj już nie będę właśnie się zagłębiał jakoś szczególnie mocno jaką. Jego rodzice ciężko pracują, ale tam w pewnym momencie coś się z nimi dzieje. Dzie dzieją się rzeczy, które na pierwszy rzut oka zaczynają, no wydają się strasznie absurdalne, ale w momencie, w którym komiks wgryzamy się w ten komiks coraz mocniej i coraz mocniej, no okazuje się, że ten cały ten świat jest skonstruowany właśnie na takiej w zasadzie realizmu z dużą domieszką absurdu, co daje bardzo fajne zderzenie tych dwóch, tych dwóch rzeczywistości, ale tutaj bardzo fajnie pasuje. I to, co mnie urzekło w panu Żarówce zdecydowanie najmocniej, to jest to, że pomimo tych 624 stron, ten komiks czyta się tak błyskawicznie i tak przyjemnie, że, że no ja akurat... Przerobiłem go dwa razy przed nagraniem tego podcastu, czyli dwa razy przeleciałem sobie przez te prawie 650 stron, bo tak dobrze się to czytało. To nie jest, to nie jest oczywiście komiks na raz, który tak o sobie wchłoniecie nie wiem, na poobiedniej po zjeście przez, przez tam nie wiem, 25 minut sobie się, bo jest to też lektura, przy której trzeba troszeczkę wysilić swoje szare, szare komórki, ale nie jest to komiks z drugiej strony jakiś szczególnie mocno skomplikowany mega trudny w odbiorze a daje strasznie dużo takich pozytywnych fajnych wrażeń. Zarówno historia jest fajnie skonstruowana zarówno postacie są fajnie przedstawione. Są momenty w których można się uśmiechnąć są momenty w których jest więcej zadumy. Są też takie smutniejsze momenty i całość układa się w, no, w taką idealną fajną historię jak dla mnie jedną ze zdecydowanie mocniejszych i pozostawiających po sobie dobre wrażenie w tym roku chociaż dopiero mamy maj maj gdzie, gdzie tam do końca roku ale wydaje mi się że pan Żarówka będzie mocnym faworytem do do zdobywania wszelakich nagród. Jeśli chodzi o, o... Śmieję się nie oczywiście z twojej opinii o panu Żarówce, hmm. tylko z tego, że dwa tygodnie temu mówiłeś dokładnie to samo przy Arabie w przyszłości, że ale, ale... na pewno wróci w styczni, jak będziemy o nim Tak, mówi. ale nie, nie, ja tutaj chcę powiedzieć, że pan Żarówka jest dla mnie takim faworytem w stylu tam, gdzie rosną mirabelki z zeszłego roku do zdobywania wszystkich możliwych absolutnie nagród branżowych, hmm. niebranżowych, ponieważ ten komiks jest po prostu doskonały od. Od początku do końca jest dla mnie doskonały scenariusz, super rysunkowo, naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie to wygląda. Chociaż oczywiście pewnie niektóre osoby będzie bolał fakt, że kolejny rewelacyjny polski komiks opiera się raczej na prostych rysunkach, co prawda nie aż tak w cudzysłowie prostych jak, jak Jan Mazur czy jak Jacek Świziński w swoich komiksach stosowali, ale to też nie jest prawda... Nie, to nie jest Picasso, to nie jest tam jakiś Ru Ru Rubens, czy nie wiem, Jan Matejko, tylko są dość nieskomplikowane. Wiesz, że szkice Jana Matejki są na aukcjach tańsze niż e, plansze z powrotu rocznego Rycerza? Podejrzewam, że gdybym wiedział, to bym tego nie powiedział, ale... <grych> <grych> już nie, nie. nie to tylko jako taka ciekawostka, bardzo mnie to zaskoczyło. Aha, okej. Okay. W każdym razie no, to, jest, to jest komiks, który nie jest jakiś bardzo skomplikowany graficznie, ale też... Bardzo bardzo przyjemnie się to ogląda. Myślę, że pan Żarówka to jest jeden z tych komiksów, który zdecydowanie powinniście mieć w swoich kolekcjach. No i jak Andrzej słusznie zauważył, drugi, drugi z rzędu odcinek, drugi z rzędu komiks Kultury Gniewu, przy którym ja po prostu pieję i nie, nie umiem znaleźć. Absolutnie żadnego minusu, no może oprócz tego, że czarne ślady po nim pozostają na rękach, ale może co trzeba w rękawiczkach? <śmiech> Dokładnie, ale cholera, co to jest za minus? Naprawdę zdecydowanie warto po pana żarówkę sięgnąć, on jest po prostu rewelacyjnym komiksem. Ej, powiedz mi, bo on jest sklejony, prawda? Mhm, tak. A jak mam to wydanie, bo zbiorcze. Ale to w pewnych momentach miałem wrażenie, że jeśli przesadzę z czytaniem tego komiksu, to może wystrzelić cały. Znaczy, ja mam dokładnie to, to samo co, co, co ty wrażenie, tylko że w przypadku pana Żarówki ja nawet nie, nie chciałem tego sprawdzać. Nie, to tam też oczywiście tego nie sprawdzałem. Więc nie. Gdy im, im bliżej się, im bliżej środka komiksu było podczas pierwszej lektury, tym, tym ostrożniej sobie to oglądałem, bo pomimo, mimo wszystko nie, nie chciałem, żeby mi się tam nie wiem, grzbiet złamał przy pierwszym czytaniu, aczkolwiek no, mimo wszystko wydaje mi się, że to jest kultura gniewu. Oni wiedzą, co, I oni, no, oni wie, oczywiście, wiedzą Tak, oni wiedzą, co robią i myślę, że komiks jest tak, tak zrobiony, żeby się nie, wiem, nie rozleciał po dwóch, po dwóch czytaniach. Mhm. To teraz przejdziemy do trzeciego tomu Black Sada, czyli Czerwona Dusza, niezmiennie hiszpański duet Canales Guarnido i niezmiennie dają nam historię na niesamowitym poziomie. Po raz kolejny, tak jak wspominałem przy poprzednich częściach Black Sada, uwielbiam w tym komiksie to, że to mamy zamknięte historie, mimo że tutaj na przykład pojawia się postać, którą poznaliśmy w Arktycznych. To, to są zamknięte historie w pojedynczych tomach. I to, że wyszedł pierwszy, drugi, czwarty, tak? chyba w ten sposób wyszły te tomy, później na trzeci trzeba było poczekać, to niewiele ci zmienia oprócz tego, że będziesz musiał to w innym miejscu na półce później wstawić. O e nie. <laughs> Ponieważ historie e no, tworzą zamkniętą całość. I o ile w przypadku arktycznych, o których rozmawialiśmy ostatnio, Bardziej to dotyczyło jakiejś formy rasizmu i często takiego ukryte, ukrytego rasizmu, problemów, z którymi e, dużo osób e, chciałoby, żeby Stany przestały się w końcu upierać, natomiast dalej mają ten problem. I Natomiast trzeci tom Black Sada, czyli ta czerwona dusza, opowiada o też dość specyficznym okresie y, historii Stanów Zjednoczonych, y, ponieważ dotyczy to polowania na komunistów i doszukiwania się y, wszędzie jakichś komunistycznych treści. Bardzo fajnie y, jest to wszystko poprowadzone, historia, która zawsze dzieje się w tle, bo zawsze masz jakąś y, formę romansu, formę tego y, kociego noir, bym to określił. Y, że, żeby to Określiłbyś to jako kocinuar? Mhm, tak. Mogłoby być jako kocinuar, też tak myślę. I zawsze masz ten wątek romantyczny w tle i główny wątek, który jest powiedzmy społeczny, który się przewija przez całą historię. Tutaj mamy właśnie problemy z energią atomową i zagrożenie, jakie dla Stanów niesie ze sobą komuniści. Mamy polowanie na nich, oczywiście jest ten wątek miłosny powiedzmy pomiędzy główną postacią a pewną ważną e, samicą, jeśli to są zwierzęta, my będziemy chyba tak to musieli określać, e, a, a samicą, e, która się tutaj e, bardzo szybko pojawia i jak zawsze jest przepięknie narysowana, e, no ca, całość jest naprawdę, naprawdę dobra. Gdyby to zrealizowali jako film, to by pewnie to spartolili e, i to niesamowicie, z góry na dół. A tak Sad podtrzymuje klimat takiej właśnie dobrej historii noir z bardzo dużym wątkiem społecznym. Więc też jeśli szukacie jakiejś takiej głębszej analizy społeczeństwa, ale w bardzo, w bardzo przystępny sposób, wymieszanej z zwykłą historią, którą jest fajnie przeczytać, bo coś się w niej dzieje, to zdecydowanie e, warto. Blacksad jest dla mnie jednym z takich bardziej uniwersalnych e, komiksów. Można powiedzieć, że trochę z takich komiksów przekonywaczy, że jak ktoś o komiksy coś tam, coś tam, to Blacksad jest jedną z tych rzeczy, którą można tak podsunąć. Mhm. I no myślę, że w 90% jeśli ktoś y, nie ma zakodowane w głowie nie bo nie, bo ja mam rację i nie możesz mieć racji i fuck you, to, to Black Sad jest czymś, co może przekonać. Bo też ciężko znaleźć, znaczy oczywiście, że są inne, natomiast jest jednym z najładniej narysowanych komiksów, ma przepięknie rozplanowane kadry, co widać jednak, kiedy rysuje ktoś, kto był animatorem. E, sposób opowiadania tutaj obrazem i ta filmowość całego, e, całej pracy, e, że nie zawsze są dialogi, ale ruch nam wyjaśnia wszystko, jest niesamowita. I zostały nam chyba jeszcze tylko jeden albo dwa tomy. Zawsze zapominam, ile było tomów Blacksada. Za no. mało. Znaczy, tak jak rozmawialiśmy przy Young Animal, lepiej skończyć jak jest dobrze. Mm -hmm. Blacksad jest legendą, nie bez powodu. No i myślę, że tak zostanie już na zawsze. Fajnie, że jest z powrotem wznowiony. Osoby, które go miały. To są pewnie zadowolone. Natomiast osoby, którym się nie udało go kupić, tak jak właśnie mnie. No to mogą się cieszyć, że mogą sobie go sprawić, a nie muszą już wypożyczać powiedzmy z biblioteki. Także warto, jedna z najlepszych serii może jedna z ważniejszych dla mnie serii w historii takiego komiksu, odkąd zacząłem go poznawać. I zdecydowanie jeden z europejskich faworytów. Aha. Natomiast ja zanim przejdę do ostatniego komiksu, o którym chcielibyśmy wspomnieć w dzisiejszym odcinku, to dosłownie minutka, bo gdy opowiadałeś o Blacksadzie, ja standardowo bardzo mocno cię słuchałem i przeglądałem Facebooka przy okazji. Znam to, znam to. Więc rzuciło mi się w oczy, że na komiksy bez granic jest bardzo dużo komentarzy pod ogłoszeniami Egmontu i strasznie dużo osób pyta o to, co to w zasadzie jest ten Garfield. I jak dotąd, Bez nie, jak dotąd nie uzyskało odpowiedzi. Ale to, co <głos》> zacząłem się śmiać w pewnym momencie. Mianowi... Chyba, że to jakiś inny Garfield. Mianowicie jedna z amerykańskich stacji telewizyjnych zamówiła serial o Alfredzie. Kumasz? O Alfredzie Penny Wardzie. Ostatnio widziałem, że był jakiś nagłówek, ale nie czytałem, że Alfred. Dziesię... E... Origin dziesięci... Dziesięcioodcinkowy serial aktorski opowiadający genezę Alfreda. Był taki dowcip swego czasu, że y, jak tak dalej pójdzie, to y, seriale DC będą o wszystkich, łącznie z Alfredem. No i proszę, mamy, mamy, mamy doczekaliśmy się, znaczy doczekamy się, serial jest zaplanowany na przyszły rok i nie jest spin-offem Gotham. Tak, tylko w ramach ciekawostki chciałem wspomnieć, bo właśnie mi się to rzuciło w, w oczy. Natomiast ostatnim komiksem, o którym y, dzisiaj chciałbym, chcielibyśmy powiedzieć, to jest Transmetropolitan. Podejrzewałem, że znasz ten komiks, więc tutaj też zapraszam do, do ja udzielania. w mikrofonie nie było widać jak kiwam głową, więc <śmiech> więc, potwierdzam. Tak, więc zapraszam do, do udzielania się również. Transmetropolitan, czyli kolejny m, tytuł z Vertigo, chociaż tak nie do końca z Vertigo, bo on zaczynał w impryncie Helix, z tego co pamiętam który ukazał się nakładem wydawnictwa Egmont i ja się cholernie cieszę, że ten komiks się ukazał, ponieważ wydania z Mandragory miałem tylko pierwszy tom, który mi się, jak większość komiksów z Mandragory już dawno rozleciał. One miały jakieś strasznie dziwne klejenie, bo komiksy, komiksy z Mandragory, te z grzbiecikami miały, miały jakieś słabe klejenie przynajmniej. Może na mąkę. Mam takie wrażenie, bo strasznie dużo komiksów z tego wydawnictwa mi się już dawno rozleciało, w każdym razie Transmetropolitan opowiada historię pająka Jeruzalema, który po wielu latach wraca do miasta, z którego wygnała go i tutaj cytuję opis z tyłu tomu. Choroba, nienawiść i śmierć prawdy. Generalnie facet jest dziennikarzem, ale takim bardzo, bardzo nietypowym. W swoich zwyczajach. Nie grającym zgodnie z zasadami. Tak, ba, ba, bardziej... Renegatem dziennikarstwa. Tak, I y, no co tu dużo mówić, nie, nie odmawia sobie używek wszelakich, i y, jego, jego oczyma poznajemy świat, w, do którego postanowił wrócić po, po latach nieobecności. Tak, ten dźwięk, który się tutaj z jakiś Chcesz moment. Wody, czy? Nie, dziękuję. Ten dźwięk, który się tutaj w jakiś moment pojawia, to jest grzbiet tego komiksu, ponieważ on mi się. Rozkleja, haha. Ha. Dobry bit by był, to chyba do, tak. jeszcze trochę. <laughs> Więc na razie mam, jak, mam jakiś problem przy tych metropolitanach, że mi się szybko rozklejają, no ale spoko. W każdym razie, mm, standardowe wydanie Egmontu od jakiegoś czasu jest to ich chyba nowa, nowa fajna praktyka wydawnicza, czyli dwa tomy w jednym tomie i. Mm, Pierwszy, pier, no, pie, pie, pierwszy, pierwszy, y, pierwszy tom ma y, zeszytów aż 12. Z tego co kojarzę chyba całość się zamyka w 60, więc chyba będzie 5 tomów. No i co? Ja... Y, Połowę tego tomu już znałem, więc, więc byłem przygotowany na to, na to, co tam się będzie działo. Natomiast drugiej, drugiej połowy tomu nie znałem i jestem bardzo zadowolony z lektury. Jest to dla mnie, pomimo tego, iż ona już ma 20 parę lat na karku, cały czas jest to mega wstrząsające, co Warren Ellis tutaj pokazał. I tutaj widać to, czego strasznie mi brakuje w dzisiejszym Vertigo. Jeżeli możemy mówić o dzisiejszym Vertigo, które prawie zdechło, yy, ta, wol, ta wolność, ta faktyczna wolność przy, przy tworzeniu, ponieważ wydaje mi się, że Transmetropolitan to jest komiks, który dzisiaj by nie miał prawa zaistnieć w Vertigo przynajmniej. Bo tutaj jest... No na... Pewnie nie, chociaż może nazwisko Elisa, chociaż znając to jak teraz to wygląda, Elis by pewnie wolał iść gdzie indziej. Niż... Całkiem możliwe, ponieważ no polityczna poprawność w tym komiksie nie istnieje. I tutaj y, jest bardzo częste pytanie, czy Pająk Jeruzalem to nie jest jakieś odzwierciedlenie tego, co myśli i sądzi Elis i tego chyba się nigdy nie dowiemy, ale generalnie... Ale przecież artysta nie może mieć poglądu. No, nie, absolutnie. No Ale generalnie komiks jest, pomimo tego, iż ma już tyle lat na karku, wciąż szokuje, wciąż zadziwia, wciąż y, jest dla mnie mega oryginalną y, opowieścią. Te smaczki, które na każdej stronie można znaleźć, ale to też jest duża zasługa Derika Robertsona, rysownika tej serii. Derika Robertsona kojarzycie na pewno z chłopaków od wydawnictwa Planeta komiksów. Okładka już z samego pierwszego tomu jest dla mnie cudowna, bo ilość tych, tych smaczków, które można tutaj odnaleźć wokół głównego bohatera jest, jest porażająca. Bardzo mi się na przykład podoba e, puszka Coli z napisem Ebola albo opakowanie na wynos z McDonalda, gdzie jest napisane McDickie. I, i ty, ty, ty, tych smaczków jest strasznie dużo. W na okładce w komiksie jest, jest dru no drugie tyle rysunkowo cały czas, jak dla mnie jest spoko. To jest ten lepszy Robertson, bo on wydaje mi się w chłopakach taki, takiej dobrej formy nie ma, mimo wszystko. No i Ellis tutaj udowadnia, że jest naprawdę rewelacyjnym scenarzystą ten komiks go mocno wypromował przynajmniej tak, tak sądzę, tak. Ten, ten komiks go mocno wypromował później jeszcze mocniej wypłynął, gdy się zajął tymi bardziej znanymi rzeczami z imi czy z DC no i Ellis jest do dzisiaj bardzo głośnym, bardzo ważnym nazwiskiem jeśli chodzi o twórców komiksowych w USA no i Transmetropolitan pokazuje jak do tego doszło i, i udowadnia że, przynajmniej moim zdaniem udowadnia, że no, warto było tego, temu Elisowi dać szansę stworzenia tak odważnej, tak obrazoburczej serii, która tak jak wspomniałem, no, do dzisiaj robi o, ogromne wrażenie. I jest jednym z takich filarów Vertigo, prawda? Tak, To, to tak, jednak tak. jest, jak myślisz o Vertigo i oczywiście tam o e, Sandmanie, Hellblazerze i tak dalej, i tak dalej, ale Transmetropolitan jest bardzo, bardzo ważną częścią tamtych czasów zdecydowanie. Dokładnie, tak. I, e, rodzajem takiego dla mnie mm, przebicia się undergroundu. To jest komiks, który ma duży potencjał ze względu na swoją treść, na e, wychodzenie w undergroundzie, jakby wszyscy mu zabronili go publikować. Mhm. I to były czasy, kiedy Vertigo miało jaja do robienia takich rzeczy. Obecnie, no wydaje mi się, że słupki sprzedażowe, to, że Warner Brothers trzymała pena wszystkim, tak jak Disney na Marvelu zresztą. To bardzo dużo zmieniło. Mhm. Tak, ja, ja się zdecydowanie zgadzam. Cały czas podkreślam, że wydaje mi się, że ten komiks nie miałby prawa zaistnieć w chwili obecnej. Natomiast co jakiś czas wznawiany pod kolejnymi różnymi formami chyba cieszy się całkiem du dużą popularnością. Ja zdecydowanie polecam. Kolejnych tomów wypatruję z dużym zainteresowaniem tutaj. Na, na końcu tego rozklejającego mi się tomu są zapowiedzi, drugi tom czerwiec, trzeci tom październik, więc, więc już jeszcze w tym, w tym roku będzie tego całkiem, z, będzie tego całkiem sporo. Fajne, od, fajne, odważne i no, te, takich komiksów amerykańskich myślę, że nam trzeba. Brytyjskich pisarzy nawet. Dokładnie e, tak. Natomiast nie dość, że jest trans, transmetropolitan Elisa, to jeszcze niedługo dostaniemy Planetary. Tak, tak. Plany, które te, też, też, też kiedyś tam wyszło przez jakiś tam momencik w Polsce. Tak, tak. Dlatego część osób ma na półkach tomy 1, 2, 2, 3, 4. Tak jak ty, tak jak ja. Tak, dokładnie. I teraz I, teraz i... będzie możliwość zamienić to na prawilnie 1, 2. A prawdopodobnie od Egmontu będą dwa tomy. No, tylko, że to mam, więc no. Ja się jeszcze zastanowię. No. Natomiast Ellis jest też scenarzystą, przy którym trzeba być uważnym. O ile na przykład Jason Aaron, którego jednak bardzo lubię, wydaje mi się, że wymaga w niektórych miejscach trochę mniej uwagi niż sposób pisania Elisa. On, Jak się nie skupisz na tym komiksie, dymek po dymku, kadr po kadrze, analizując hmm. wszystko, co tam się dzieje, to możesz się zgubić. W planetarii, nawet jak analizujesz, to możesz się zgubić. Dokładnie e, tak. Więc to jest... E, nie chcę mówić ciężki komiks, bo ciężkim komiksem jest strefa gazy, ale jest takim komiksem, przy którym e, jakby trzeba więcej myśleć, trzeba się troszkę skupić, i analizować treść która przychodzi co prawda nie jest to poziom Granta Morrisona w, se, w sensie to znaczy... po, poziom skomplikowania i nieprzystępności ale ale tak faktycznie tutaj trzeba trzeba czytać uważnie i do tego czytania uważnie serdecznie zachęcam. Bo... Ogólnie wszystkie komiksy czytać uważnie bo to, to się przydaje. <śmiech> tak dokładnie ale ten w szczególności bo jest fajny. I, i myślę, że wa zdecydowanie warto po niego sięgnąć twardo okładka, cena układkowa 8999, więc tam na tych wszystkich różnych śmiesznych rzeczach można to znaleźć za 60 parę złotych, więc myślę że zdecydowanie warto. Kolejna fajna rzecz, która ukazała się nakładem wydawnictwego na polskim rynku i zarazem ostatnia, o której dzisiaj opowiadamy w dzisiejszym odcinku. Więc Dziękujemy. Krzysiek jedzie na pyrkon. Tak. Ja do roboty. Słyszymy się za dwa tygodnie. Po drodze będzie, będzie solówka. Tak, będzie solóweczka. Tak i tyle. Miłego tak. dnia, do usłyszenia. Na razie.